Cześć, audycja kadry Ci Dzisiaj odcinek 34, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Hello. Zaczął się maj. Zaczął się maj. Dalej jest brzydko. I mokro i w ogóle. Niestety. No cóż, ale za to dużo się dzieje w komiksowych rzeczach. Bardzo. Zaczniemy. Od czego możemy zacząć? Od zapowiedzi oczywiście. Majowe zapowiedzi kultury gniewu. Najpierw spokojniej troszkę, bo za, za moment będzie troszkę bardziej. Majowe zapowiedzi kultury gniewu. Czter, cztery tytuły do, do, do. polskich autorów. I tutaj mamy bajki na końcu świata Martina Podolca, mhm. który, która ukaże się w ramach krótkich gatek. Mhm. Belmer niebografia, marka Turka. Belmer to była jakaś też taka knajpa w Katowicach. A, chyba dalej. Nawet. Nie, jest zamknięta już. Aha, okej. Okay. E, tylko spokojnie Henryka Głazy i Anny Ostrowskiej-Warzechy, no i trzeci tom tym i Mistrza. I ostatni, tom, ostatni tom tak. I to będzie pierwszy tom, w którym e, oprócz tych rzeczy znanych z komiksowa pojawią się też premierowe materiały. Jaram się. I przy okazji pierwszy tom, który w moim życiu zakończy jakąś panoramę na półce. <laughs> I będzie to dobra panorama. No. Tak, no bo nie, nie ma 80 tomów, tak, no, ale ten... tak czy siak panorama panorama, bardzo się cieszę z tym Kajmistrza i bardzo czekam też na, na te nowe materiały w nim, o których wspomniałeś. Mm -hmm. A tak przyglądałeś się tym pozostałym zapowiedziom? Przy, przyjmowałem, przyjmowałem, przyglądałem się. No, bajka na końcu świata mnie nie interesuje, bo wszystko co w sumie krótkie gadki wypuszczają mnie w jakiś sposób interesuje. Mm -hmm. No, no To jest postapokaliptyczna post seria dla najmłodszych. Więc Dokładnie, to, to, więc to też, też coś fajnego. Już brzmi spokojnie. W ogóle jest fajny opis. Wiktoria i bajka wędrują, by odnaleźć rodziców, mijają dymiące kratery, wymarłe lasy i gruzowiska, jak okiem sięgnąć, nieprzytulne widoki. No, no, tytuł to dla, jak tytuł, dzisiaj za oknem. Tytuł więc. dla dzieci, jak się patrzy. Nie ma, nie ma co. Nie, no, Żartuję sobie oczywiście, na pewno to będzie całkiem fajna rzecz. I tutaj widzę... 64 strony, cena okładkowa 39,90 więc, więc chyba, chyba jest całkiem spoko oprawa twarda mnie z kolei Belber przykuł, przykuł moją uwagę dość mocno, tutaj będzie z kolei 112 stron, cena okładkowa 49,90 no i to, to się tak, tak zapowiada całkiem, całkiem fajnie jest to komiks troszeczkę związany z Katowicami, więc tutaj z naszymi okolicami to niejako musiało zwrócić moją uwagę. No Ale też tylko spokojnie również zapowiada się fajnie. To będzie z tego co widzę jedyny komiks z majowej oferty Kultury Gniewu, który będzie w miękkiej oprawie. Tutaj Będzie 164 strony, cena okładkowa 39,90. Hmm. Tutaj z tego co widzę to jest historia oparta na wspomnieniach dotyczących zmagań prawdziwej rodziny, więc, więc rzecz przynajmniej w jakiejś części oparta na faktach. No, wszystkie te cztery tytuły zapowiadają mm. się całkiem fajnie. Premiera to oczywiście... I w tylko spokojnie dużą rolę będzie odgrywała muzyka, prawda? Tam mm -hmm, w, tak. i w zapowiedzi było, że takimi przewodnikami w tej nowej sytuacji dla bohatera jest Miles Davis, i Young, Bob Dylan. Mm -hmm. No i okładka też już do dość mocno sugeruje ten związek z muzyką. Wszystkie te tytuły będą miały oczywiście premierę na komiksowej w Warszawie, jeżeli się tam nie mylę. I tak, i no to już są pierwsze cztery powody, dla których na pewno warto tą imprezę odwiedzić, ale nie ostatnie. Bo tych, I zdecydowanie nie jedyne. Nie jedyne, bo tych zapowiedzi jest dużo, dużo więcej. Mhm. Tym razem przejdziemy do Team Offa. Team, -off, team Off na Majdowaliu, nie powiem. Wszystko, wszystkie premiery, znaczy wszystkie zapowiedzi również na Festiwal Komiksowa Warszawa. I tym razem to są też to 9 tytułów. No, strasznie dużo. Jak na Team a to jest bardzo dużo. Jak tak. na cokolwiek to jest strasznie <laughs> dużo moim zdaniem. No, w sumie, w sumie racja, ale z drugiej strony Egmont na maj 20 komiksów, prawda? Co my tutaj mamy? No, no, ja przede wszystkim zwróciłem uwagę na spieprzyłem Wiktora Talagi Jakuba Topora po rodakach tego drugiego, które kupiliśmy. Za ile? Za 8 zł? Za 7 zł? 9 zł chyba kosztowało Jak, na festiwalu w Łodzi. Tak, kolejny tytuł w dorobku Jakuba Topora też się zapowiada całkiem fajnie. I kolejny raz ma zastanawiająco niską cenę. Nie żebyśmy narzekali z tego powodu, co no i... to, to nie wypowiada się na temat tego, <głos> bo jeszcze się zmieni. Tak, nie. nie. Dla osób, dla których bardzo ważny jest stosunek ilości stron do ceny, to będzie coś naprawdę niesamowitego, bo tutaj mm -hmm. mamy 144 strony za 19,90 i to jest cena okładkowa, więc tam nie wiem, na gildii widzę 13,90, więc to już jest w ogóle coś niesamowitego. No, a jeżeli spieprzyłem, będzie chociaż trochę podobne poziomem do, do rodaków, to ja już wiem, że to będzie bardzo fajny komiks i bardzo chciałbym do niego wrócić w, jakimś z, w którymś z kolejnych epizodów. Drugą rzeczą, która bardzo mocno zwróciła moją uwagę jest Irena. O Irenie Sendlerowej, prawda? Mhm. I tutaj, żeby nie, żeby nie było wątpliwości, to jest komiks francuskich twórców, więc tutaj... Myślę, że dostaniemy takie ciekawe spojrzenie e, osób powiedzmy z zewnątrz na, na postaci Reny Sendlerowej e, i to będzie 68 stron, cena okładkowa 49 zł, oprawa twarda, e, twórcy tego komiksu przyjadą na, do komik na, na komiksową Warszawę, będą jednymi, jednymi z gości, więc te, nie tylko będzie można kupić ten komiks, to jeszcze od razu złapać parę autografów. Jeszcze jeśli chodzi o osoby, których komiksy się pojawią, a te osoby również się pojawią, e, mnie bardzo cieszy nowa pozycja od Tonego sandowala Nocturno, no i oczywiście obecność Tonego sandowala mhm. e, i tak samo Dave McKin pojawi się drugi raz w Polsce, prawda? Tak, tak, Dave McKin. I klatki od niego. Tak, tak. W ogóle też, też warto powiedzieć nokturno wydanie zbiorcze nokturno które, tak, tak, które tak, się oczywiście. pojawi na komiksowej w Warszawie. 240 stron, cena okładkowa 89 zł. Mhm. Natomiast Klatki i to jest chyba pierwszy komiks od dawien dawna, który nawet po tych szaleńczych rabatach kosztuje powyżej stówy. No ale to, to jest już naprawdę ogromny, ogromny komiks. To, z tego co widzę 504 strony więc taki, takie, taka naprawdę encyklopedia, konkretna cena okładkowa 169, no a Dave McKean, yy, no to jest twórca, który robi ciężkie komiksy, więc yy, naprawdę zastanówcie się mocno, czy, czy yy, chcecie wydać takie pieniądze, ponieważ no, możecie się zawieść. Znaczy w, w sensie takim, że czekaj, bo widzę, widzę twoją minę, Ch chodzi mi o to, że... Yy... Słuchacze nie widzą. <grym> tak tak. Yy, cho chodzi mi o to, iż... Yy... Dave McKinnon jest bardzo nietypowym i takim jest bardzo awangardowym artystą. Tak, bardzo charakterystycznym i niekiedy jest tak, że zresztą widziałem nawet na Facebooku po zapowiedzi klatek, że dużo osób odbiło się od tego komiksu nie, nie z powodu nie tego, czytając go nie nie nie z powodu tego, że był słaby tylko z powodu właśnie tej tej porcji awangardy, która została mm -hmm. tam ujęta, więc musi, jeżeli chcę, A w jest... z twoich, z twoich ustach awangarda brzmi jak jakaś obelga po prostu teraz. <laughs> nie, nie, wcale tak nie jest. Ja, ja na przykład y, tą poprzednią pozycję y, Dave'a McKina Picture Den no ja bardzo ją lubię mm -hmm. i ja, gdybym nie było stać, to już teraz bym sobie z chęcią zamówił klatki, na razie niestety to musi, musi pójść na jakiś piękniejszy piękniejszy miesiąc, w którym nie wiem, obrobię jakiś bank czy coś, ale, ale jestem bardzo zainteresowany. No i tak jak mówię, no, te 504 strony w tej, w tej cenie to jest jednak coś, coś bardzo atrakcyjnego. Tylko tak jak mówię, no, do Dave'a McKina trzeba podejść z otwartym bardzo umysłem, bo, bo to nie jest typowy, typowy amerykański komiks, ani nawet nie, on wymyka się standardom, myślę, że w, pod wieloma kontami względami. Mhm. Um, co my tu jeszcze nie, Zawsze fascynował warsztat Dave'a Makina mm -hmm. z tym e, z zakopywaniem mm -hmm. rzeczy w ziemi czy brudzeniu tego błotem i tak dalej. Mm -hmm. Takie jest to. Jest Chociaż to chyba... chyba najbardziej jest znany tak e, przeciętnemu czytelnikowi z okładek do Sonmana, nie? No i z Azylu Ark, I to, Z Azylu Ark. Którego dzisiaj szczerze nienawidzi, z tego co, A, no tak, z tego, tak, co wiadomo. Tak. Mm, ale nie jest to jakiś kompleks Alana Mura, bo coś ten desenian po prostu. E... Z tego co on mówił wtedy w wywiadzie e, z Damianem, to e, nie uważa tego za najlepszą pracę i denerwuje go, że wszyscy uważają, że to jest jego najlepsza praca. No to. Zaś, wracając do Timofa, e, co my tu jeszcze mamy? Polska Mistrzem Polski to będzie darmowy komiks, który będzie e, rozdawany na e, komiksowej Warszawie. Polska Mistrzem Polski to jest taki internetowy zbiór pasków autorstwa Rafała Skarżyckiego i Tomasza Leśniaka czyli twórców chociażby Tymka i Mistrza czy Jerza Jerzego. I tutaj ukaże się w formie takiej nie wiem, chyba zeszytowej 48 stron który będzie rozdawany za darmo na stoisku Timofa chyba zapewne tak, tak przypuszczam do jakiegoś komiksu który kupicie i za niego zapłacicie. No, <słysza> Polecamy płacić za komiksu który kupujecie. Dokładnie tak. Co so, my tu jeszcze mamy? Wampir, mały wampir, Sfara. I tutaj, jeżeli spodobał Wam się wampir Sfara, to mały wampir, myślę, że te, też powinien być ciekawą pozycją. To jest w końcu taka niedojrzała wersja tego wampira Fernanda, znanego z albumu Wampir i Aspirin. Mhm. mi się tam te poprzednie tytuły bardzo podobały, więc, więc tutaj też, też ciekawa rzecz się zapowiada i kolejna taka można powiedzieć cegła, bo te 228 stron w twardej oprawie Cena okładkowa 110 zł. Kurczę, no naprawdę na tą komiksową Warszawę trzeba, trzeba by obrobić jakiś bank. Dobrze, że nie jadę. <śmiech> o Jezu. No ja miałem jechać, ale niestety życie spłatało figla. Natomiast jeśli chodzi o komiksy, które pojawią się od Timofa, mnie bardzo interesują Księżycowi Marzyciela. Tutaj będziemy mieli przedstawione sylwetki o, czterech mm, osób. Wernera Heisenberga, Alana Theringa, e, Leo Schillarda i Hugha Dowdinga. No i to są te, te wszystkie osoby były e, ważnymi osobami e, w czasie II wojny światowej. I komiks będzie opowiadał o tym co na nie wpłynęło, o tym momencie olśnienia, które <śmiech> zmieniły ich. No i jeszcze też moim zdaniem warto zwrócić uwagę ogólnie na wszystkie te tytuły jak najbardziej warto zwrócić uwagę, ale też przykuł mój wzrok komiks Ziemia moich synów, swoich synów autorstwa Gipiego, czyli Gianiego Pacinotti urodzonego we Włoszech i to ma być taki bardzo ciekawy postapokaliptyczny świat. Kolejny, bardzo obszerny komiks, 228 stron i cena okładkowa raptem 75 zł, więc jakoś tak podejrzanie mało. No a tak, okładka jest ciekawa, jak tak sobie spojrzałem w internecie na przykładowe strony, jest to coś, co, co mi powinno przypasować. Więc kolejna rzecz jak najbardziej warta uwagi. No prawie wszystkie tytuły wymieniliśmy z Team została nam burza z tego co widzę i to jest komiks portugalski komiks portugalski Andre Oliveira i João Sequeira mam nadzieję, że tak to się czyta to będzie taki z kolei dość króciutki komiks, opis jest niewiele mówiący jest taki dość poetyczny, poetycki bym powiedział no nie, nie wiem nie wiem, to, to właśnie na temat tego komiksu nie mam właściwie żadnych konkretnych informacji ten, ten opis niewiele mi mówi okładka jest fajna i, I w sumie na chwilę obecną tyle, tyle mogę powiedzieć, musiałbym się zapoznać z jakimiś pierwszymi opiniami osób, które po ten komiks ewentualnie sięgną. No ale tak, dla kompletu o burzy też warto wspomnieć, prawda? Jak najbardziej. A tak sobie mówimy o, tych, o tej komiksowej Warszawie. Komiksowa Warszawa 18-21 maja w mhm. Warszawie, a to niespodzianka. Jak to? E... Ja, jak co roku Cała masa ciekawych twórców Tutaj już zostali W chwili obecnej, gdy nagrywamy ten odcinek sobie zapowiedzeni, zapowiedzeni zostali Między innymi no Wspomniany Dave McKean Wspomnieni twórcy komiksu Irena Będzie Tony Sandoval Będzie cała masa polskich twórców Między innymi Maciej Pałka Tomasz Pstrągowski, Marcin Podolec Rafał Oskarżycki, Tomasz Leśniak Michał Śledziński Andrzej Herzy. Będzie Wanda Hagedorn, będzie James Sturm, autor Golem i Gwiazdy Dawida, a to chyba jeszcze nie koniec, bo coś tak mi się wydaje, że jeszcze ktoś zostanie zapowiedziany, więc na tą komiksową Warszawę, no, wydaje się, że jak najbardziej warto się wydać, wybrać. No niestety nas nie będzie, ja, ja nie planowałem tego w ogóle teraz, troszkę żałuję, a ty planowałeś, ale niestety nie wyszło. Tak, co jest w sumie jeszcze gorsze. Mm -hmm. Więc no, no, no, szkoda, ubolewamy za to. Mam nadzieję, że kolega, który się tam pojawi, będzie, przygotow będzie przygotowany mentalnie na to, że mu przeleje trochę, trochę pieniędzy i ma mi kupić parę rzeczy. Ale ogólnie w maju, co tu dużo mówi, się jest bardzo dużo imprez komiksowych, tudzież około komiksowych. No i praktycznie co weekend. Jest w czym wybierać i to czasem nawet więcej niż, więcej niż je, jedną rzecz e, można zaliczyć. E, już niedługo, za tydzień, czy na, za niecały tydzień, 13 maja w Poznaniu, Dzień Darmowego Komiksu, kolejna odsłona, 17 maja... E, Taktownie o komiksie to jest taki cykl spotkań komiksowych, który odbywa się w Szczecinie i jest taki może troszkę mniej znany, ale myślę, że warto o nim wspomnieć. 17 maja odbędzie się spotkanie na temat komiksu niemego. 18-21 maja to już jak zostało wspomniane komiksowa Warszawa. Natomiast 20, od 26 do 28 maja odbywać się będzie w modlinie, w twierdzy modlin, modlin Cytadela. Pierwsza odsłona tego festiwalu fantastyki i będzie tam blok komiksowy taki z tego co mi wiadomo dość obszerny znaczy nie wiem jak będzie z gośćmi bo to jeszcze jest w trakcie negocjacji ale blok komiksowy z prelekcjami spotkania prelekcjami dyskusjami na pewno będzie 27 maja z kolei dwutakt w Toruniu festiwal kultury popularnej i tam również będzie dużo rzeczy związanych z komiksami. Z tego, co mi wiadomo, to koledzy z Comics Weekly są odpowiedzialni za stworzenie tego programu komiksowego, mhm. więc myślę, że wiadomo mniej więcej czego się tam spodziewać. No i tak, no, jeżeli macie czas, jeżeli macie środki i możliwość, to, to no, macie też na, na co się macie wybierać. Macie czym wybierać zdecydowanie. Tak, tak, zdecydowanie. Ja się wybiorę na Cytadelę, Mm -hmm. przekonało mnie to, że to się dzieje na zamku i, i, będzie, i mam nadzieję, że będzie pogoda fajna bo w końcu, W końcu no, najwyższa pora mm, no ale tak, no kurczę chciałem się wybrać na dwutach, niestety w tym samym terminie, co właśnie Cytadela, e, chciałem się wybrać na dzień darmowego komiksu, no niestety Poznań? No, nie, nie, chodzi o to, że Poznań, raczej chodzi o to że tak dużo imprez w tak krótkim czasie, to jest, to jest masakra dla portfela więc no niestety z czegoś trzeba było zrezygnować, więc ostatecznie w maju dla mnie tylko Cytadela. tylko i aż to będzie już raz, dwa, trzy, to będzie czwarta impreza komiksowa, tudzież około komiksowa, na którą się wybiorę w tym roku. Więc A, a, dopiero, a dopiero maj. Dopiero maj. No jeszcze na pewno będzie MFK, jeszcze będzie... Mm, chciałbym się wybrać na Comics Wars pod koniec roku. Okej. Okay. Może. Myślałem, że i niech żyje, komik zacząłeś. I... Nie, niech żyje komiks. Jeszcze bym chciał zaliczyć bardzo w tym roku, więc. Ojej, no, no trochę. A tym... na komik kont się nie wybierasz? Ty. Który? Znaczy nie, nie nie planuję na chwilę obecną. Ra raczej, raczej no, no po co? Nie o, wiem, o, może o, o, lubisz, ty o, o, lubisz seriale. Więc. No tak, o, oglądać, że nie wiem, trzecioligowych aktorów z Gry o Tron to mi się wcale nie chce jakoś szczególnie, więc no, nie. Nie, nie, nie planuję. No, ani jeden, ani drugi, zresztą jak dobrze wiesz, i tak mylę, który jest który, czy, czy ten żółty, czy ten niebieski, więc, więc no, cóż, skoro się jeszcze nie zainteresowałem, to raczej się już nie zainteresuję. Ale, ale... Ty zbieraj kasę, żebyśmy na Szlamfest jechali w, w, w przyszłym roku. To jest dopiero przyszły rok, ja? Tak, no i to robię, czy nie zaplanowałem? Ja, ja, ja, coś ja to... się martwię, czy ja będę mieć cokolwiek do wydania w łodzi, a ty mi mówisz o Szlamfestie. To się a, nie martw. Ale tylko. tak, szl Szlamfest też jest w planach, jak najbardziej. Yy, natomiast yy, co do imprez, które już się odbyły. No to co, no to teraz przechodzimy do Pyrkonu. Jej. <głosy> jak, jak bardzo się cieszysz. Po, po, Ekstremalnie. Widzę, po prostu wylewa się. W skali się, od 1 do 10 Kruska Śląska. Wylewa się z ciebie po prostu ten entuzjazm. Ach, normalnie. <głosy> nie, no szkoda, że nie byłem. Serio? Nie. <laughs> tak sądziłem. No o tym perkonie troszeczkę troszeczkę powiemy. Najpierw będę się produkował P Powiemy to... my Krzysztof? Nie, nie, nie. Właśnie najpierw będę się produkował troszkę mocniej ja. Tak pokrótce op opowiadając co, co tam właściwie się działo. Później przejdziemy do zapowiedzi komiksowych, które się tam pojawiły i tutaj myślę, że już... Będziesz, się razem poprodukujemy. Tak, tak. Myślę, że też będziesz miał coś do powiedzenia na ten mm. temat. Jak tak. był z żarciem na Pyrkonie? Chodzi ci o ogólnie, czy o wege opcje? Znaczy nie, nie bo to, to tam ogólnie, czy da się coś zjeść, bo na przykład uważam, że w Łodzi to jest trochę dupa zbita, jeśli chodzi o kupienie nie, nie, sobie tam żarcia. Znaczy jeśli chodzi o... Em, Pyrko, Pyrkon akurat odbywał się w fajnym terminie, ponieważ był też, w ten sam weekend odbywała się akcja Poznań za pół ceny i nawet właśnie ze znajomymi sobie skorzystaliśmy z tego. Za pół ceny była na stronie odpowiedniej lista restauracji, lokali, w których w danym dniu było wszystko za albo część menu za pół ceny i mhm. naprawdę można było fajnie pojeść w miarę tanio, ale nawet pomimo tego na Pyrkonie są... Ta, dwa takie, jest jedna cała hala z, mm, Żarcie. z żarciem. Jest, na zewnątrz są poustawiane y, takie powiedzmy foot traki. Y, była też y, kawiarnia na, na piętrze w, w, jednym, w jednej z halach bodajże w siódemce. Więc tak naprawdę by, było w czym wybierać i cenowo było normalnie. No znaczy ja się nie spodziewałem, że były jakieś super ekstremalne ceny, że za obiad płacisz 3,50, tylko. Nie, nie, nie, nie. Za taki standardowy obiad, który, w którym ja się najadłem, zapłaciłem 24 zł, więc, więc cena wydaje mi się jak najbardziej normalna więc, ale tak, no a oprócz tego z jednej strony wychodziłeś 100 metrów przeszedłeś, była Biedronka z drugiej strony Żabka, tam wiesz, jakieś sklepy ca, cała masa tego nie nieopodal jest dworzec PKP i wiesz i galeria poznańska, która pewnie się jakoś nazywa, ale w sumie nie wiem i tam też na, na piętrze masz tym, wiesz, tych restauracji od, od metra, więc wystarczyło poświęcić tak naprawdę, nie wiem, 20 minut i, i można było bez problemu coś znaleźć to fajnie. Mam nadzieję, że w Łodzi w tym roku będzie trochę lepiej, jeśli chodzi o zaplecze żarciowe. Tak, więcej niż, niż ten jeden śmierdzący futrak z zeszłego roku. Nie? To... to nie dwa były? Znaczy, jeden był... Nie śmierdzący o tak. A, okay, dobra, Cho wiesz, dobra. chodzi mi o ten, o ten zapach oleju. Szkoda, że tej kawiarni nie było co było trzy lata temu. Tak, faktycznie. Dwa lata temu, dwa dwa lata. Temu. I wracamy do Pyrkonu. No, wracając do Pyrkonu, no zaliczyłem trzydniową imprezę, jak, jak co rok... Nie, sorry. jeden Pyrkon był dla mnie dwudniowy, ale od tego czasu postanowiłem sobie, że będę ten, na ten festiwal jeździć na, na pełne trzy dni. No i w... zaczęło się od śnieżycy. Zaczęło, tak się się, zaczynają dobrą <głos》> zaczęło się od śnieżycy, gdy jechaliśmy z Gliwic do Poznania, tak w okolicach Opola złapała nas śnieżyca, jechaliśmy autostradą A4 z prędkością 40 na godzinę na letnich oponach i było cudownie, polecam, hashtag pogoda. No generalnie jechało się, jechało się do Poznania super, ale gdy już przyjechaliśmy, ten pierwszy dzień, pierwszy dzień był zaskakujący ze względu na to, że stałem w kolejce minutę. Co z reguły jest niemożliwe, gdy w zeszłym roku w kolejce stałem myślę, jakieś pół godziny, żeby się dostać do, do odpowiedniej kasy i to był już ten pierwszy moment, w którym zacząłem się zastanawiać, czy w tym roku w Pyrkonie będzie tyle samo, takie samo obłożenie, e, frekwencja, nie obłożenie, co, co w latach u, ubiegłych. W sobotę dalej miałem wrażenie, że tych ludzi jest dużo mniej niż, niż w zeszłym roku, ale organizatorzy twierdzą, że to ze względu na to, że impreza się troszeczkę rozrosła, były większe hale oddane do dyspozycji konwentowiczom. No, no faktycznie hala targowa chociażby była większa niż w zeszłym roku, ale z drugiej strony wydaje mi się, że wystawców było dużo mniej, ale do tego jeszcze wrócę. Generalnie Pyrkonowy Piątek, standardowo rozeznanie po, po terenie, zobaczenie co, co gdzie jest, przyjrzenie się zmianom w programie, bo zmiany w programie zawsze się jakieś pojawiają. Pierwsze problemy techniczne, gdy okazało się, że mój pendrive się zepsuł i ze względu na to nie miałem prezentacji na, na swoją prelekcję. Na szczęście prezentacja na wariata na szybko powstała, ale tak... Pierwszy punkt programowy, jaki zaliczyłem, to była prelekcja Joachima z szafy, z szafy z komiksami, który opowiadał o srebrnej erze komiksu. Było bardzo zabawnie. E, ta prelekcja jest do obejrzenia na YouTubie, na kanale Joachima, więc jak najbardziej polecam. Możecie się dowiedzieć na przykład, e, jakie supermoce dostawali e, złoczyńcy w czasach, gdy azbest jeszcze nie był szkodliwy. Znaczy uważano, że azbest nie jest szkodliwy. Więc e, no, takich e, takich kwiatków i śmiesznych rzeczy było całkiem sporo na tej prelekcji. Później właśnie była ta, ta moja pierwsza prelekcja o y, Robercie Kirkmanie. Nawet fajnie się udała. Y, no generalnie Piątek na Pyrkonie miną, minął dość szybko e, tak takie zawsze, zawsze mam taką zasadę że w piątek staram się nie wydawać pieniędzy e, i to sobie zostawiam na e, sobotę tudzież niedzielę ale stwierdziłem że skoro jest giełda na giełdzie jest Pyrkon <grym>, znaczy na giełdzie jest Egmont no to lecę na ten egmont mówię kupię sobie wreszcie tego bradla wbijam na stoisko <grym> egmontu mówię dzień dobry egmont się dajcie mi bradla nie ma no to do widzenia. Następnego dnia przyszedłem na stoisko Egmontu. Chciałem kupić Hołkaja i ze stu egzemplarzy, bu, które jeszcze były w piątek został jeden. W dodatku taki trochę pokiereszowany, ale co tam. Spuścili troszkę sceny, więc, więc sobie wziąłem. Nie żałuję. Zresztą do Hołkaja jeszcze dzisiaj wrócimy. So, sobota. Mm, sobota wreszcie miała fajną pogodę w piątek do, do samego wieczora e, a to padało, a to śnieżyło e, i było ogólnie tak, tak kiepsko e, sobota no to już od samego rana do późnego wieczora do, do hotelu wrócili, hostelu wróciliśmy o 23:00 w sobotę, więc e, było co robić na, na, na Pyrkonie. Było dużo punktów festiwalowych, które odwiedziłem znacznie więcej niż w zeszłym roku. I to jest taka zmiana na plus, jeśli chodzi o ubiegłoroczny Pyrkon, że te punkty programowe dużo bardziej mi przypadły do gustu. Dużo więcej ich odwiedziłem i nie miałem takich, takich fragmentów jak w latach ubiegłych, gdzie przykładowo miałem jakieś 3-godzinne okna i nie wiedziałem, co z sobą zrobić za bardzo, bo ileż można chodzić po tej giełdzie. W sobotę Perkoną tego nie było, zaczęło się już o 9, gdzie odwiedziłem jeden z punktów, później o 10.30 miałem do przeprowadzenia konkurs wiedzy o DC Comics, który był trudny, może momentami nie do końca sprawiedliwy, ale mimo wszystko wszyscy, mam nadzieję, wyszli z niego zadowoleni, a najbardziej osoby nagrodzone tymi dziesięcioma kilogramami komiksów, e, pytanie o Firestorm'a, które zaproponowałeś, padło, osoba e, zbladła, nie zemdlała, ale bardzo mocno zbladła, nie wiedziała, więc... E, no, bardzo dobrze. Więc tak, dalej jesteś jedyną osobą na świecie, która wie jak zginął Firestorm. No może jeszcze scenarzysta. To... No i ja też już teraz dokładnie wiem jak to wygląda. No, zaplecze, tak jak wspomniałem, zaplecze gastronomiczne było, było spoko. Programowo było bardzo fajnie. Większość punktów programu, większość, wszystkie punkty programowe, które odwiedziłem były naprawdę fajnie poprowadzone. Nie było takich momentów, że chciałem wyjść w połowie albo coś takiego, a takie rzeczy się w zeszłym roku zdarzały. No, koledzy poszli na wiedzówkę o Gwiezdnych Wojnach, ja akurat sobie to odpuściłem, więc tam, tam podobno były jakieś dość duże problemy, pomijając bardzo niski poziom trudności, to też panie, panie prowadzące się troszkę gubiły podczas prowadzenia, ale no cóż, nie wiem, nie byłem, wierzę na słowo, dużo rzeczy fajnych się działo na arenie, jak, jak co roku widziałem pokazy walki na miecze, widziałem E, wielką rozpierduchę Hulk Bustera kontra dru drugi ogromniasty cosplay, którego, której nazwy nie pamiętam i to było, to było bardzo fajne, mm, cosplayerów oczywiście była cała masa w tym roku, e, dominowały oczywiście Harley Quinn, dominowały Wonder Woman wśród pań, e, wśród facetów masa Wiedźminów. Mało jokerów zastanawiające, bo, bo w zeszłym roku chyba co, co druga osoba była przebrana za jokera, przynajmniej miałem takie wrażenie. W tym roku było troszkę tego mniej. Masa osób oczywiście przebrana za postacie zwiezdnych wojen z Mass Effecta, z wszelakich mang, których tytułów nie kojarzę. Atak Tytanów, ci żołnierze z Ataku Tytanów. To akurat oglądałem. no. no ja, ja po prostu, wiesz, mijając 30 osobę w mniej więcej tym samym stroju w końcu zapytałem co to jest za strój i to właśnie żołnierze z Ataku Tytanów byli. Z tego też była masa no, cosplayerów. W piątek pogoda dość wielka. Ile ta... osób przebranych za ten postacie z Imic? A były dwie. Znaczy widziałem dwie. Jedna to była e, szapa Cosplay, była przebrana za e, jedną postać z e, Rad Queens za Violet bodajże? Ja mylę oczywiście imiona tych postaci i w sobotę, ona była na Non Stop Comics obecna i w sobotę widziałem właśnie przechodząc koło stoiska Nonstop Comics, że pojawiła się jeszcze druga osoba przebrana za inną postać z Rat Queens, więc były już tam dwie i to było, i to było całkiem spoko. Nawet zdjęcie obu pań na Facebooka z Image Comics Journal. <śmiech> Wracając do giełdy, giełda Wydawała się troszkę mniejsza niż w zeszłym roku. Na pewno takim małym minusem było to, e, oczywiście tak pół, pół żartem pół serio, że wracałem do domu z pieniędzmi. W ubiegłych latach na Prykonach Straszne. Tak, w ubiegłym ro rozwinął myśl. W ubiegłym roku na Prykonach wyglądało to zawsze tak, że w niedzielę festiwalową miałem w kieszeni 10 złotych i biegałem do e, bankomatu, żeby jeszcze sobie dobrać, bo potrzebowałem koniecznie kupić jeszcze to, kupić jeszcze tamto. W tym roku przeszedłem giełdę tak naprawdę trzy razy i no koniec końców jeszcze wróciłem z pieniędzmi do domu, więc... więc a było, było w czym wybierać mimo wszystko. Nie mogę powiedzieć, że wybór był jakiś mały, tylko po prostu tym razem nie były to rzeczy, które mnie... Zachwyciły do końca festiwalu. Biłem się z myślą, czy kupić sobie pluszowego Charizarda. W końcu tego nie zrobiłem. Teraz żałujesz. Bo było takie stoisko, gdzie mieli naprawdę całą masę pluszowych Pokemonów i wyglądały. wyglądały cudownie. No ale, ale koniec końców nie kupiłem, uznałem, że jednak mam 30 lat. Po co mi pluszowy Charizard. Mocne słowa na kogoś, kto ma 30 lat i czytał <grym _> Już nie czytam. Zaprzeczam. To, to, to jest podłe pomówienie. No, a Generalnie bardzo mi się podobało to że w tym roku miałem też okazję poznać dużo więcej osób niż, niż w latach ubiegłych. Cały nasz hostel był zdominowany. Tak tylko jedna osoba w naszym hostelu nie, nie przyjechała do Poznania na Perkon. Bardzo ale. ale też się interesowała i odnajdywała się w naszych rozmowach właśnie fajne było to że nawet po już wyjściu z Pyrkonu tam sobie jeszcze się siedzieliśmy w, w hostelu bo to, to jest taki hostel gdzie był taki duży, e, duży duży pokój wspólny i tam naprawdę cała ta nasza szesnastka bo to dość mały hostel jednocześnie cała ta nasza szesnastka się mieściła i było dużo rozmów do, do późnych godzin więc, więc pod tym kątem duży plus tym, co jeszcze mogę powiedzieć, w niedzielę już właściwie tylko było takie dogorywanie w moim, w moim wykonaniu, bardzo się cieszyłem, że w tym roku nie miałem żadnych punktów programowych w niedzielę, bo w zeszłym roku em, na perkonie w niedzielę miałem jeden punkt programowy i w połowie straciłem głos i już tam tylko na migi właściwie działałem, e, tym, razem, tym razem się udało. E, no, dla, mnie, dla mnie festiwal mimo wszystko się udał, mimo tego, że nie, nie przepieprzyłem wszystkich pieniędzy. Na, naprawdę faj, fajnie spędziłem te trzy dni. I, no, z jednej strony absolutnie, totalnie rozumiem osoby, które narzekają na organizację Pyrkonu, no, ale z drugiej strony powiem wam szczerze, że jak się rozmawiało z grz, różnymi osobami, ja du, dużo rozmawiałem tam z, z grzdaczami, z wolontariuszami, tak naprawdę nikt jakoś szczególnie mocno nie narzekał na to, że jest tam powiedzmy za darmo, tak więc w niedzielę jeszcze warto wspomnieć. Byłem na prelekcji sorry, prowadzoną przez dwóch dwóch redaktorów serwisu gry online, gdzie nie gram w gry, a mam ich kanał w polubieniach, bo sobie lubię posłuchać, więc też było fajnie fajnie, fajnie ich spotkać. Okazało się, że nie wiem, orientujesz się w grach online? Nie, więcej? nie, nie Szymon... Jako osoba sprzedająca gry się nie orientuje. No, no jeden z redaktorów się nazywa Szymon Libert. I byłem bardzo mocno ciekawy, czy to jest ta osoba, którą kojarzę z gimnazjum. Okazało się, że tak, że to jest właśnie sta starszy brat mojego kumpla z gimnazjum. Yy, I pa pamiętam właśnie tak, yy, że nieraz do tego kolegi tam się wpadało, nie wiem, coś wspólnie się pouczyć czy coś w ten deseń. I pamiętam właśnie, że często widziałem tego Heda siedzącego przy komputerze i tam trzaskającego w gry, więc można powiedzieć, że odnalazł swoje powołanie. Sama projekcja była bardzo spoko. No, no co tu dużo mówić. No, dla mnie były takie fajne trzy dni, gdzie się dobrze bawiłem. Odpocząłem psychicznie, fizycznie może troszkę mniej, ale psychicznie na pewno sobie odpocząłem. Bardzo fajnie za, za rok y, mam nadzieję wrócić. Nie wspomniałem oczywiście bo, bo po co wspominać nie? o, o swoich e... punktach programowych. Nie nie, to tam mało ważne kogo to interesuje. <grym> James Tienion, bardzo bardzo sympatyczny człowiek. Y, mam jego podpis na jednym z zeszytów Hellblazera. Tego Hellblazera którego wszyscy nienawidzą a ja, a ja bardzo lubię. Y, no cóż, nie miałem pod ręką żadnego detektyw komiks z Rebirth, bo, bo nie, ale, ale tak. Chwilę sobie też porozmawialiśmy. Bardzo, bardzo pozytywny człowiek. Um, ogólnie właśnie muszę powiedzieć, że um, nawet nie zdarzyło mi się odbić się od sali, e, tak jak w ubiegłych latach raz. Dobra, raz się zdarzyło. E, gdyby, gdyby się udało wejść na, na to spotkanie, na które planowałem wejść, to w sobotę bym chyba o północy stamtąd wyszedł, ale e, okazało się, że prelekcja pod tytułem Dewiacje seksualne w fantastyce przyciągnęła bardzo dużo osób. No i tam się odbiłem od drzwi, ale generalnie nie było większych problemów, przynajmniej na te punkty programowe, na które chciałem się dostać, hmm, więc, więc spoko, naprawdę bardzo mi się podobało na, w tym roku na Pyrkonie, hmm, za, rok, e, za rok mam zamiar wybrać się kolejny raz i oby, oby w przyszłym roku również było co najmniej tak samo fajnie. No i tutaj jest koniec mojej produkcji się, produkowania się na temat e, Perkonu Teraz dołącz, dołącz, bo mamy katalog Egmontu pod, pod ręką. Tam, dawaj, dawaj katalog Egmontu. No tak jak wspomniałem, chciałem kupić Bredla. Bardzo ładna okładka. Tak. No, ładnie, ładnie wydany. W sumie lakierowany. Ej, spokojnie. Dobry stosunek ceny do ilości stron. Do, dokładnie tak. Jest dużo lepiej wydany niż niektóre komiksiki i, i w ogóle. No ale tak, jak wspomniałem, chciałem kupić Bredla na sklewice Egmontu. Nie, nie przywieźli w ogóle. To więc wziąłeś katalog. Więc kolejnego dnia kupiłem hołkaja, chociaż początkowo nie planowałem. No ale tak, Katalog Egmontu no, został bardzo szeroko chyba omówiony w internetach naszych komiksowych, aczkolwiek troszkę ubolewam nad tym, że dla zdecydowanej większości osób, które omawiają ten, ten katalog istniały tylko strony 2374, czyli komiksy superbohaterskie i amerykańskie. Na a tymczasem tak naprawdę ten, ten katalog ma dużo więcej do zaoferowania i chciałem... Więc trzaskamy go strona po ta, stronie. Yy, strona pierwsza, komiksy dla dzieci. Nie, nie, oczywiście tutaj sobie żartujemy, ale generalnie fakt. Co sobie żartujemy, Asterix jest typy... No dobrze, no, no na początku Asterix, ale tutaj akurat jest tylko zapowiedź tomu 37, który, który ukaże się w październiku, ale to już było wiadome od jakiegoś czasu. Tutaj jest dużo więcej rzeczy, o których warto wspomnieć, a zostały tak naprawdę ogłoszone na perkonie. Swoją drogą, cieszy mnie to, że właśnie pierwszy raz od... Zawsze od kiedy jestem na Perkonie wydawcy komiksowi trochę poważniej podeszli do tej imprezy, bo pojawiły się właśnie zapowiedzi ogłaszane tam na miejscu, pojawiało się dużo wydawnic, oczywiście dominowały wydawnictwa mangowe, ale ponieważ od jakiegoś czasu w tych mangach też staram się troszeczkę siedzieć, to też, też na, na przykład na spotkaniu wydawców hmm, słuchałem przedstawicieli wydawnictw mangowych z równie dużym zainteresowaniem co reszta, Ale wracając do katalogu Egmontu. Katalog Egmontu na początku ma sekcję poświęconą dla dzieci i bardzo mnie zdziwiło, zszokowało wręcz ilość komiksów, które ukażą się we wrześniu w ramach laureatów konkursu imienia Janusza Christy. Tutaj przed nagraniem Ci już powiedziałem ile tego będzie i tego będzie Osiem tomów we wrześniu samym. Wspaniale. Będzie trzeci tom drapa, Niezła draka Drapak. Trzeci tom Malutki Lisek, Wielki Dzik. Drugi tom Krasnoluda Napa. Drugi tom Wojtka i Rudego oraz premiery czterech nowych cykli. I tutaj twórcy, no tw polscy twórcy naprawdę mo mocno atakują. Bardzo mnie to cieszy. Te komiksy w większości, przynajmniej te z którymi miałem do czynienia, Okazywały się bardzo fajne, bardzo mi się podoba na przykład hmm, Rysiek i Królik mi się podobał bardzo. Niezła dra Draka Drapak również, również fajnym komiksem jest, Lilliput e, czy Kubatu, więc, więc te, ty te tytuły naprawdę fajnie, fajnie weszły na nasz rynek, bardzo mi się spodobały, mam nadzieję, że kolejne tomy się będą ukazywać i będą miały co najmniej e, równie fajny poziom. A tymczasem mamy cztery premiery we wrześniu, właśnie Maja i Minizaury, autorstwa Kajetana Wykurza. Tak, wszystko co ma Minizaury w nazwie musi być dobre. Okej, okay. komiks przygodowy adresowany do dzieci w wieku 6-10 lat. więc Idealnie, się, no, jestem targetem. <głos》>, dokładnie, dokładnie. ja również. Pika Pidula Agnieszki Surmy, Oskar i Fabrycy, Mieczysława Fijała oraz Tosia Marty Falkowskiej. I są w katalogu krótkie opisy generalnie, ale powiem, powiem szczerze, że pomimo tego, że każdy z tych tytułów ma napisane, że jest skierowany dla dzieci w wieku 6 do 10 lat, jestem zainteresowany absolutnie wszystkimi. I cóż, no we wrześniu, czyli jak rozumiem na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, będą, będzie 8 premier. Naprawdę jest w czym wybierać wszystkie, z tego co widzę wszystkie. Tak wszystkie będą miały cenę okładkową 25 zł bez grosza więc więc wow e, nic tylko zastanawiać się co, co kupować Tintin e, tin. no tutaj akurat bez żadnych zapowiedzi Lucky Look kolejne e, tomy w czerwcu w sierpniu w październiku i w grudniu więc jeszcze 8 Lucky Looków w tym roku dostaniemy. To jest tempo, po prostu. Tak, wiem, czy... to, to jest, to jest coś, coś cudownego. Czyli do końca roku będzie 2, 4, 6, 12, 18 tomów Lucky Luka, do końca roku już będzie Super. dostępnych. Oby, tak dalej. Co my tutaj mamy? Kolejne smurfy się pojawią. Mm -mm. Jeden tom w sierpniu, jeden tom w listopadzie. Cena okładkowa: 1990. Smurfy były w biedronkach swego czasu, te komiksowe smurfy i te, te... Były, bo był pewien. Ból dupki. No, no oczywiście, że, że, że dup... jak to. <laughs> jak to komiksy. Jeszcze ktoś kupi? Boże, drogi. Nie? W każdym razie pamiętam, że, że kupiłem sobie dwa, dwa tomy smurfów w, w Biedronce. Fajne to jest. Nie, nie powiem. Jakoś nigdy nie. Nie czytałeś ich kiedyś? Nie, nie, nie umiałem się jakoś przemóc do tego, żeby sięgnąć po komiksowe smurfy, bo miałem do czynienia z jednym tomem, który mi się lata, lata temu, który mi się nie spodobał i wolałem bajkę, ale. Zmieni, zmieniło się czasy, do, dorosłem troszkę i, i teraz dorosłeś do smurfów. Tak, dorosłem do smurfów bardzo nie, Smurf Reporter to jest jeden z tych dwóch tomów i drugi, drugi latający smurf, który mam. Oba, oba bardzo fajne, więc mam nadzieję, że te kolejne są również fajne. Wielbiciele kucyków Pony mogą się cieszyć, ponieważ we wrześniu pojawi się kolejny cykl od Egmontu i to będzie e, Przyjaciółki na zawsze, Friends Forever, tak? No, czyli le lecimy zgodnie z IDW, które też ma dwa, dwie, dwa cykle. My, Little Pony, chyba nawet więcej mają, wiesz? Jest jeszcze coś znaczy, takiego. Takie... nazwa Friendship is Magic. No to to jest przyjaźń, to magia, czyli to jest. Nie sobie... Friendship. Friendship. Fint jak. A, o, kurczę, dobrze. Nie, nie, nie, nie. Nie jestem targetem. Pomimo tego, że jestem dorosłym facetem, więc nie jestem targetem. <grym> <grym> nie, nie wiem, co, co tam się dzieje, ale ale okej. Okay. Może, możemy zaraz sprawdzić. Sisters. To jest bardzo fajny komiks. Też taki dla, dla młodszego, młodszego odbiorcy. Pomimo tego, że to jest komiks o dwóch siostrach i jest taki, jakby to powiedzieć raczej bardziej skierowany do dziewcząt Te, też mi przypadł do gustu kolejne dwa tomy w tym roku jeden w lipcu, drugi w grudniu więc warto wypatrywać no i Gnat Swoją drogą podoba mi się ten tytuł. Gnat też, bardzo tak, fajnie. Mogło być, mogło być naprawdę źle, a, a Wyb Egmont wybrnął bardzo fajnie. Mogliśmy dostać kostka na przykład, prawda? Kostek to by była tragedia. Ale Gnat, tak, pierwszy tom, powiem Ci, że parę sztuk tam już na, na perkonie był, było i się bardzo mocno biłem z myślami, czy sobie nie kupić. Później sobie przypomniałem, że haha ha, że mam zamówiony, nie? Gnat. Więc do, dobrze zrobiłem, że, że jednak się nie zdecydowałem. Drugi tom Gnata we wrześniu. Kolejne będą w latach, w roku następnym, czekamy, czekamy, Co, jak najbardziej czekamy, warto czekać, prawda? No. I przejdźmy do, przynajmniej tak telegraficznym skrótem do tych superbohaterów, początek superbohaterów to jest Marvel w tym katalogu. I tutaj najpierw lecimy przez Marvel Now, gdzie są tam zapowiedzi, gdzie są tam takie komiksy, <śmiech> takie tam pierdółki, nie no są zapowiedzi kolejnych tytułów tych wszystkich serii, które się już ukazują, ale też na przykład, ponieważ zakończony został Superior Spider-Man, Egmont sięga po The Amazing Spider-Mana i, i pierwszy tom będzie w lipcu, kolejny w grudniu. Z tego, co, z tego co widzę drugi tytuł, drugi tom ma być preludium do Spider-Versum, więc Spider-Versum też pewnie dostaniemy i dużo pająków na raz, sorry, nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej poza, aha, no Thunderbolts All New, New X-Men, wszystko będzie kontynuowane. I tutaj już pierwsza rzecz, która może Was zainteresować, rusza Wolverine. Chyba na, na, na fali popularności filmu, Egmont się zdecydował. I be, są zapowiedziane trzy tomy, które będą się ukazywać miesiąc po miesiącu. Zaczynamy mhm. we wrześniu, gdzie będzie trzy miesiące do śmierci tom pierwszy. A Sorry, nie miesiąc po miesiącu, bo w październiku przerwa. We wrześniu trzy miesiące do przerwy tom pierwszy, w listopadzie trzy miesiące do śmierci tom drugi. Przekręciłem tytuł. Tak, trzy miesiące do przerwy. No, spoko, przekręciłem tytuł. Sort Do przerwy 01. Do przerwy 01, ale. Genialny crossover do... pomiędzy Wolverine'em i Tolkiem Bananem. Tak, tak. I Wolverine wygrywa w grudniu śmierć Wolverina. Więc do, do... To, to, to, <laughs> piękna nagroda. Jego trud już skończony. Dokładnie tak. No więc trzy tytuły, później zobaczymy, co będzie publikowane dalej, ponieważ jest też jeszcze na zapowiedź dotycząca Wolverina, zaraz do tego wrócimy. Grzech, grzech pierworodny, czyli original sin Jasona Arona i, i Marka Wayda i innych twórców został zapowiedziany za sam fakt, że jest to Jason Aron może sięgnę, ale z drugiej strony muszę się dowiedzieć, jak bardzo jest to powiązane z całą resztą Marvel Now, bo jeżeli mocno to to podziękuję, no, ale Jason Aron. Można... Spoiler, się, nie sięgnie. <laughs> Dzięki. O właśnie, tutaj jest ten Wolverine by Jason Aaron, premiera w listopadzie I tutaj, i tutaj będzie tom, który zapewne już tam niektóre osoby tu, dupka trochę piecze, bo będzie dorwać Mystik w tym tomie, czyli komiks który niedawno się ukazywał w ramach superbohaterów Marvela, ale nie tylko, będą też te kolejne historie. A z tego co pamiętam, Jason Aaron miał fajny run przy, przy postaci Logana, więc jak najbardziej jestem ciekawy. To, co, to o czym wspomniałeś, Rusza Daredevil. Tak, e... to mnie bardzo cieszy. i. Znaczy wspomniałeś przed nagraniem oczywiście. Tak, tak, tak. <głos> <głos> już między bajeczki możemy włożyć ostatecznie, że Sideka cokolwiek wyda z Daredevila zapowiedział to Egmont i z tego co tu widzę w październiku pierwszy tom Ranu Bendisa, w grudniu drugi tom Ranu Bendisa To są te, które będą wychodziły tak samo jak Max, nie? Dwa, dwa amerykańskie tomy w jednym tomie No patrząc na cenę okładkową to tutaj naprawdę możemy lecieć jeszcze w jakieś inne wydania, ponieważ Panisher Max to jest 90 zł każdy tom Swoją drogą. Drugi tą w sierpniu, trzeci tą w grudniu polecam. Polecamy. No. E, natomiast Daredevil ma cenę okładkową 119,99. więc mo Może licencja jest droższa? Może licencja jest droższa? Może to będą jakieś jeszcze bardziej powiększone tomy? Nie wiem. Zobaczymy. E, nie badałem te, tej sprawy tak dokładnie. E, z innych. Tytułów od Marvela będzie Czarna Wdowa z Marvel Knights, będzie Hulk koniec i to jest też rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, bo jest to jedna z historii Petera Davida, a on, on zrobił z Hulkiem naprawdę dużo fajnych rzeczy. I to ja, naczelny hater. Wszystkiego. Wszystkiego, co jest związane z Marvelem. Potwierdzam, fajna rzecz, co my tutaj mamy. No, kontynuacja Anihilacji, Deadpool Classics, bla bla, bla super bohaterowie DC Comics no tutaj Jej. szału wielkiego nie było jakoś oprócz tego, że zapowiedziana została ta linia odrodzenie Jej. W katalogu z katalogu dowiadujemy się, że pojawi się w ramach DC Deluxe w sierpniu uniwersum DC Odrodzenie czyli dostaniemy, czyli czyli dostaniemy 80-stronicowy zeszyt w wydaniu Deluxe Nasz rynek jest już gotowy i na takie rzeczy. <laughs> e, oprócz tego w DC Deluxe no to co już zostało zapowiedziane jakiś czas temu, czyli Batman sędzia Dread w grudniu. E, New, New 52 jest kontynuowane i już zmierza do e, swojego końca. E, Wonder Woman nie będzie się ukazywać na szczęście. Ten Run Finchu Flash też zostanie trochę wcześniej s, e, skasowany, e, znaczy skasowany, zakończony. Większość serii już właściwie dobiegła końca, tam Liga Sprawiedliwości, ostatni tom, Batman, ostatni tom, czyli można powiedzieć że dokończamy po prostu te tytuły. Chyba jedynym tytułem, który zostanie dokończony po starcie odrodzenia to jest Harley Quinn, gdzie ostatni tom ma być w listopadzie. Bo się nie pozbywa Harley Quinn. No nie. Kolejny Johna Hex we wrześniu, co bardzo bardzo cieszy. Gotham Central w październiku, ostatni tom. Bardzo dobrze. O, Droga do odrodzenia. O, droga do odrodzenia. Najpierw dostaniemy 3 tomy w ramach tej linii i to będzie y, Lois and Clark chyba dwa tygodnie temu wspominaliśmy w odcinku, Superman, Lois and Clark że ponoć bardzo fajna rzecz tam w komentarzach widziałem potwierdzenia nowy mat będzie też, prawda? tak, tak nowy mat w październiku, mat ściąga seriale z fajną układką nawiązującą do e, Breaking, Breaking Bad mhm. e, wracając do odrodzenia, w sierpniu będzie e, Superman, ostatni dni Supermana, Petera Thomasiego y, który przy Supermanie obecnie działa i ponoć wychodzi mu to bardzo fajnie i również w sierpniu wspomniany w DC Deluxe, czyli Uniwersum DC Odrodzenie. Natomiast od września, czyli zapewne od Międzynarodowego Festiwalu, ruszamy już z tym odrodzeniem, znaczy Egmont rusza z tym odrodzeniem już totalnie. W katalogu są zapowiedzi Bat Batmana, Ligi Sprawiedliwości i Green Arrowa. Green Arrowa, ciekawe. Natomiast na spotkaniu na Pyrkonie Panu Tomaszowi Kołodziejczakowi wym wymsknęło się to też, że będzie Aquaman. I z tego co wiadomo, tych serii ma być bardzo dużo, 4 no tytuły miesięcznie publikowane yy, i mają być w standardzie Marvel Now, czyli miękka okładka, skrzydełka. Niższa e, cena. niższa cena, tak mają, ma być cena 39,99, jak to ujął Pan Tomasz, będą starali się wyciąć wszystko, co jest możliwe do wycięcia z tych komiksów, żeby e, zejść z objętości. I, i móc publikować się właśnie w takiej cenie. Bardzo fajnie. E, Vertigo, e, tutaj również dokańczamy e, publikowane serie, czyli dokończane będą baśnie. W końcu, e, tyle już czekam, żeby mieć zamkniętą tą serię. Dokładnie, no to tak. No Ale też to... był kiedyś taki dość duży przestój w publikacjach właśnie nie? Mhm. Bo te, teraz to wychodzą regularnie tom za tomem. No ogólnie swego czasu mieliśmy problemy, prawda, amerykański wampir zawieszony po, po dwóch tomach, jednak się udało, no Lucifer też już te hmm. ostatnie tomy tak strasznie ciężko, no, ale to chyba wynika raczej z tej niższej popularności. Teraz Egmont wydaje mi się, że może sobie wiesz, pozwalać na częstsze publikowanie tych mniej popularnych tytułów, bo ma całą masę hiciorów. Um, ostatni tom Y w listopadzie. Odnośnie mniej znanych tytułów. To. No wracając do Vertigo, no to tak, ostatni tom Y w listopadzie, ostatni tom Skalpa w sierpniu, um, w grudniu zostaną zakończone baśnie, no i ten, tym nowym, powiedzmy nowym tytułem będzie kaznodzieja. W Deluxe to znaczy w Deluxie, to dwa, Znaczy w tym... E... Dwa tomy w jednym w tomie, dokładnie. Twar twarda okładka, 90 zł cena okładkowa. No spoko. Czyli jak skarb. Dokładnie tak. E... Hellboy! No akurat w Hellboyu tutaj, z Hellboya tutaj nie ma żadnych konkretnych zapowiedzi. No i szkoda. Tak, prze, przechodzimy do Dark Horse Comics, do części poświęconej Dark Horse Comics i tutaj zapowiedzi są fajne, z tego co widzę trzy. Trzeci tom Wiedźmina. Tym razem z rysunkami Piotra Kowalskiego i to jest, wydaje mi się całkiem, całkiem spoko. Znaczy czytałem tego pierwszego Wiedźmina i był nawet, nawet fajny. Bardzo mi się nie podobała niestety okładka autorstwa Majka Mignoli, która przepraszam, ale była fatalna. Jestem chyba jedyną osobą na świecie, której się podoba ta okładka. No, Okej, okay, dobra, no, no nie twoja wina, wspieramy się. <laughs> Ta zapowiedź, która naprawdę sprawiła, że, że było takie wow w moim wykonaniu, czyli Czarny Młot, Black Hammer. Seria, która jest nominowana do Eisnera w tym roku, o czym też troszeczkę później powiemy. E, scenariusz Jeff Lemire, a Jeff Lemire to zawsze spoko. E, rysunki Dean Ormstone, ale... Mm, no, e, zna, znasz Black Hammer w jakimś stopniu? Pierwszy czytałem No ja ja chyba ze trzy pierwsze i powiem, no, powiem szczerze, to jest bardzo, bardzo fajny komiks. On moim zdaniem kryje połowę Marvel No. i po, trzy czwarte the, the New 52, więc jak najbardziej warto dać mu szansę. Rysunkowo spoko, scenariuszowo, naprawdę zaskakujący momentami, jest, e, historia o e, bohatera, którzy pewnego dnia zniknęli bez śladu i okazuje się, że są na, zostali przeniesieni na tajemniczą farmę, której nie potrafią opuścić już od 10 lat i to jest właśnie o tym, o tym historia. Kolejny tom, kolejne tomy Star Wars Legendy zostały zapowiedziane, w lipcu będzie Darth Vader Zaginiony Oddział, kolejne tomy we wrześniu i w listopadzie. Generalnie powiem tak, że y, większość tomów z legend, z którymi miałem dotąd do czynienia, były bardzo fajne. Y, na przykład Darth Vader i Widmowe Więzienie to jest komiks, który będę polecał chyba w, w wszystkim i każdy, każdemu i przy każdej możliwej y, okazji. Dlatego też Darth Vader i Zaginiony Oddział, y, no jestem bardzo zainteresowany tym komiksem. No, cienie Imperium i Karmazynowe Imperium jakoś szczególnie mnie nie interesują, zwłaszcza, że to są kolejne kolejne odsłony danego cyklu ale Darth Vader zaginiony oddział na pewno zwrócę uwagę kolejne odsłony Star Wars Comics to wiadomo no i wreszcie komiksy frankofońskie swoją drogą teraz mhm. się o Boże, wpadło mi do głowy bo pojawi się Black Hammer mhm. który wiadomo kto pisze tak. Fantasmagorie wydadzą Underwater Wildera. tak. ktoś jeszcze wyda Dissendera tak Podejrzany przypadek? znaczy już mówiłem zawsze podejrzany przy Jasonia, o tak. się nie spełniło no tak właśnie, cholera. My, my, więc zobaczymy. Ale, ale mam nadzieję, że przypadek. Ale fajnie by było. W no, końcu. Także tym razem jakiś wulkan nie wybuchnie. Komiksy frankofońskie. I tutaj na początek dostajemy zapowiedzi kolejnych tomów milenium, czyli dokończenia pierwszego cyklu oraz start. Nie wiem, czy to jest seria, czy to nie jest seria. Jest napisane pierwszy album serii, więc chyba seria Millennium Saga, która będzie miała premierę we wrześniu razem z ostatnim tomem pierwszego cyklu. Mm -hmm. Podboje, czyli rzecz, którą trzymasz w rękach, kolejne dwa tomy, czyli będą tylko trzy tomy, ukażą się w lipcu i w listopadzie. Do podboi jeszcze wrócimy. Fajne zapowiedzi to mm, jak dobrze kojarzę wznowienia tytułów, które już kiedyś się ukazały w Egmoncie, czyli Książę Nocy e, o, e, o, o wampirach i e, pamiętam, to bardzo mi się podobał ten, ten cykl, gdy ukazywał się lata temu, on został, zdaje się, skasowany przedwcześnie, albo coś, coś się z nim stało, nie jestem do końca tutaj pewien, e, wró Wrócił także Świat Troj. Pojawi się, pojawi się komiks zdobywcy Troj w lipcu, we wrześniu z kolei pierwszy Tom Lanfeusta Stroj, czyli też, też komiksu, które już znamy, e, chyba że to jakaś nowa seria. Mm. Pojawia, pojawi się kolejny tą w poszukiwaniu ptaka czasu w październiku i to będzie należeć do pierwszego cyklu, z tego co widzę, bo tutaj Egmont z tym, z tym ptakiem czasu tak leci troszkę na zmianę, bo i pierwszy cykl, i drugi cykl się, się ukazuje. Konsekwentnie opublikowane będą kolejne Sherlock i Holmes'y, które prawdę mówiąc jakoś nie przekonały mnie nigdy, ale najwyraźniej się całkiem nieźle przyjęły, bo kolejne tomy ciągle w zapowiedziach. W lipcu pojawi się 28. Fantazy Comics, co jest dla mnie zaskoczeniem swego, swego rodzaju, bo byłem przekonany, że już zrezygnowano z tego formatu. Mamy trochę o Torgalu, ale tutaj chyba żadnych nowych... A nie, jest Torgal młodzieńcze lata w listopadzie. No Torgal jest rzeczą, która już od... Nie wiem, pięciu lat mnie totalnie nie interesuje w momencie, mm -hmm. w którym rozwodniono tą markę i wypuszczono te wszystkie serie poboczne. Już stwierdziłem, że, że, już, że już sobie odpuszczam, chociaż poziom leciał na łeb już, już wcześniej. No i kolejna rzecz, która mnie cieszy, czyli jeszcze więcej polskich twórców, jak Będzie we wrześniu drugi tom antologii Relax, czyli akurat tutaj będą wznowienia starszych, starszych komiksów, ale tak, drugi tom Bradla we wrześniu. Kurcze we wrześniu to będzie naprawdę jakaś potężna ofensywa wydawnicza Egmontu tam myślę... Nie, odkładaj pieniądz. Wydaje mi się, że już spokojnie z 30 tytułów na, na wrzesień zostało ogłoszonych. E, Wounded, tutaj lada, lada moment, ten komiks się ukaże. Autorstwa Mikołaja z piątka i tutaj z tego co widzę na razie jeden, jeden tom jest w planach, ale spoko, że, że te, takie tytuły również się ukazują w Egmoncie. Oby, oby tak dalej no i koniec tego katalogu to są mistrzowie komiksu tutaj zapowiedzi raczej niedużo kolejny tom, ostatni tom zarazem serii y, Cyan y, Burgeona co my tutaj jeszcze mamy Kolto ma, col, Maltese Jezu. Y, Kolejne dwa tomy w sierpniu i w grudniu y, będzie, będą, y, będą kolejne tytuły Bernarda i Slera Y, Maksym i Konstancja w, w, w listopadzie tego samego miesiąca będzie Sambre, y, czyli, czyli dokończenie albo kolejny tą Wojny Sambrów i właśnie tą sa, e, Sambre y, jest, tego, jest tego spoko. O, tutaj jest rzecz, która bardzo mocno ciebie zainteresowała, czyli Regis Loisel i mieszkamiki. Mm -hmm. Premiera w październiku, y, cena okładkowa 79,99. Co to jest? Co to jest w ogóle? To jest taki hołd dla myszki Miki. Autora możemy znać z Piotru Siapana, który też się zresztą ukazał nakładem Egmontu. No i Jest hołdem dla takich klasycznego sposobu rysowania myszki Miki. Hmm. Tego jeszcze, który tam parowiec Willy i tak dalej. Okej, okay. więc tutaj co, no, no Myślę, że, że warto zwrócić uwagę. W sierpniu kolejny tom legendy naszych czasów znaczy kolejny tom autorstwa Enkiego Billala i to będą właśnie legendy naszych czasów Filip um, Droulet i jego Lon Sloan będzie w czerwcu więc też już lada moment i w sumie z tych zapowiedzi z katalogu Egmontu to by było na tyle, no podsumowując wreszcie masa cała masa komiksów we wrześniu będzie po prostu jakaś makabra i ja nie wiem, jest dużo tutaj tytułów, które mnie jak najbardziej zainteresowały. Jest tego masakrycznie dużo, ale no powiem, że każdy tutaj chyba znajdzie coś fajnego dla siebie. A sądzę, że tych zapowiedzi, znaczy sądzę na pewno, tych zapowiedzi będzie jeszcze więcej. Chociażby z tego powodu, że um, tytuły z DC Odrodzenie zostaną dopiero ogłoszone zapewne mhm. gdzieś tam w okolicach komiksowej Warszawy. Więc, Albo e... dopiero w Łodzi. Albo nie no, w Łodzi we wrześniu to już się mają ukazywać, prawda? Te, te pie, pierwsze tomy. No więc... mają się ukazać, co w nie sensie znaczy, że wiesz, nie mogą zapowiedzieć czegoś na miesiąc później. Mhm. Mm Okej. Okay. Każdym... Jednak wydaje mi się, że więcej osób, które są zainteresowane głównie superhero, mm -hmm. przyjadą bardziej na, do Łodzi niż do Warszawy. Mm -hmm. Myślę, że, Możesz że... też popatrzeć na gości, którzy są w Warszawie i no raczej nie ma tam twórców, mm -hmm. tylko ja, znaczy ja, ja i tak sądzę, że w, na, na komiksowej Warszawie e, Egmont zapowieł już coś więcej na temat e, Rebirth. Nie wiem, może nawet już pojawiła się jakaś informacja na ten temat konkretniejsza. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach. Natomiast e, Egmont nie jest jedynym wydawnictwem, które coś zapowiedziało na Prykonie. I tutaj już przelecimy, przechodzimy, przepraszam, do nonstop stop Comics. Non-Stop Comics, które swoje zapowiedzi już ogłosiło troszeczkę przed Pyrkonem, ale po Pyrkonie zaczęło dokładać kolejne tytuły. I w chwili obecnej, jeśli dobrze liczę, tych zapowiedzi jest 11. Z czego 5 tytułów to Image. Uhu. Ale y, nie tylko, bo mamy y, Tanger, o którym, zdaje się, poprzednim razem wspominaliśmy, te Torpedo, również o którym y, było mówione. Ale co my tutaj mamy? Będzie James Bond komiksowy. Y, będzie jest bardzo fajny. Ta, to będzie ta seria z Dynamite, Dynamite ten pierwszy tom autorstwa Warrena Elisa. Nie wiem czy on zrobił jeden tom czy, czy dwa tomy, ale James Bond się pojawi. Y, pojawi się Giant Days z Boom Studios i to jest. Z tego co wyczytałem bardzo, bardzo fajny komiks. Ja go niestety nie znam, ale, ale myślę, że będę dążył do tego, żeby to się zmieniło. Kontro Matura tutaj jest tytuł, który niewiele mi mówi tak naprawdę, ale na panelu wydawców to był jeden z najbardziej zachwalanych tytułów przez, przez przedstawiciela Nonstop Comics, więc no, jestem w stanie uwierzyć w to, że jest to, jest to fajny tytuł. Wspomniane tytuły z imidżu to jest Chrono Marka Millara i Sean'a Murphy'ego. Murphy Nie jest to może najbardziej znienawidzony przeze mnie komiks Marka Millara. Na, na pewno jeden z graficznych, graficznie najciekawszych. Sean, Sean Murphy powinniście go znać z Odrodzenia, Przebudzenia, Przebudzenia mm -hmm. Scotta Snydera. Chyba też się udzielał przy, przy Batmanie. Z... Bardzo możliwe. No, no, no, w każdym razie z przebudzenia yy, na pewno yy, yy, headlo Headloper to jest <śmiech> jedna z najciekawszych pozycji moim zdaniem yy, z tych zapowiedzi jednocześnie najmniej znanych to jest takie bardzo zakręcone yy, fantazy yy, w Stanach ukazujące się w takim nietypowym formacie ponieważ my, to jest zeszyt <śmiech> publikowany co kwartał mający około 80 stron yy, pierwsze wydanie zbiorcze składa się z czterech numerów i na przykład na krakowskim festiwalu komiksu Atom Comics miał parę sztuk na swoim regale, to naprawdę faktycznie było widać, że jest to dużo bardziej obszerny komiks od, od innych. Bardzo cieszy mnie oczywiście Paper Girls, Briana Wona i Cliffa Chianga. Równie mocno cieszy mnie Revival, zapowiedź Revival z również z tutaj mniej znani autorzy, ale naprawdę bardzo fajna taka e, kameralna, można powiedzieć, historia z nietypowym podejściem do e, żywych trupów. Tutaj może nie będę dużo, dużo więcej zdradzał, ale naprawdę warto się zainteresować tym komiksem. I tutaj taką ciekawostką dość niespodziewaną dla mnie jest zapowiedź publikacji Lake of Fire. To jest stosunkowo świeża miniseria. E, niedawno została zakończona, ona tam sześć numerów zaliczyła i to jest opowieść o tym, jak... E, Krzyżowcy walczą z kosmitami w latach 1200, coś około i, i taki, taka rozpierducha, ale w sumie, w sumie bardzo, bardzo przyjemna. Rysunkowo, rysunkowo mi się spodobała, scenariuszowo też dała radę, więc zapowiedź jest interesująca jeżeli non stop komiks, bo tutaj nie ma tych informacji na chwilę obecną jak te komiksy będą publikowane, jeżeli to będzie cenowo przystępne jeżeli nie, na przykład nie pójdą w twardą okładkę, trzymam mocno kciuki żeby nie poszli w twardą okładkę jeżeli będzie to faktycznie miękka okładka to myślę, że cena też będzie całkiem atrakcyjna i mo może warto dać szansę Nonstop Comics z tego co mi wiadomo jeszcze ma tych, tych zapowiedzi w zanadrzu kilka e, głównie tytułów Simidzu, więc, więc ja się cieszę i czekam, czekam na kolejne zapowiedzi nieoficjalnie wiem co to będzie ale, ale czekam na oficjalne potwierdzenie e, Mucha Comics z kolei e, na Pyrkonie zapowiedziała Dissendera o którym wspomnieliśmy Descender, czyli tytuł autorstwa Jeffa Ale, Jeff Lemira i Dustina Nguyen'a. Dustin Nguyen w zeszłym roku wygrał Eisnera za rysunki właśnie do tej serii. Bardzo fajna rzecz. Obecnie w sprzedaży w Stanach są trzy tomy. Czwarty tom, Lada Moment się pojawi albo może nawet już się pojawił. Więc jest, jest to tytuł, gdzie, z którego już można czerpać. Wcześniejsza zapowiedź, taka niepyrkonowa, to było The Weekend and the Divine, które się pojawiło, zostało zapowiedziane bodajże w Prima Aprilis. I tam też już są cztery tomy, więc to są takie serie, gdzie faktycznie Mucha może wejść i od razu śmiało publikować te nieco częściej. Mucha zapowiedziała, że na komiksowej Warszawie pojawi się ich katalog. I tym razem nie będzie to tak jak w zeszłym roku, taka karteczka wiesz, A4 z mhm. ośmioma tytułami, tylko tym razem w tym katalogu ma się pojawić ponad 28 komiksów. I wow! I zaczynam się obawiać czy ten rynek w końcu nie pieprznie, ale, ale zobaczymy. Oby tak, oby tak się nie stało. Ehm. No i co? Sol... No jeszcze tak szybciutko przejdziemy przez wydawnictwa mniejsze, na których stoiskach po prostu się pojawiłem na Pyrkonie i tak podpytałem. Sol Invictus, czyli ci od Lisa, od Incognito i od od tego najnowszego ich tytułu Zgroza o, y, są, no się, że są bardzo zadowoleni ze sprzedaży tych, tych nowych komiksów Zgroza i bardzo fajnie zeszła na Pyrkonie i kolejne plany, najbliższe plany są właśnie związane z kontynuacją zarówno Lisa jak i Zgrozy y, wydawnictwo Okami y, z kolei było za, zaskoczone y, bardzo dobrą sprzedażą Dragon Age'a na Pyrkonie ale no co, co się tam miało na nie, nie sprzedać lepiej jak komiksowy Dragon Age, prawda? Mm, to prawda. I tutaj też są zapowiedzi takie luźne dotyczące wejścia w kolejną serię, tym razem raczej dla młodszego czytelnika. Również w zeszytach, ponieważ Okami jest zadowolone z poziomu sprzedaży swoich tytułów. Co jest, co jest w sumie spoko, bo, bo prawdę mówiąc, nie wiem, jak, jeśli pamiętasz, nie, pamiętacie, e, nie dawałem im wielkich szans na przetrwanie, a tymczasem są zadowoleni, wydaje się, że wszystko jest spoko i będą przejść dalej do przodu, więc, więc e, dlaczego nie. E, Planeta komiksów z kolei e, na panelu wydawców ogłosiła pracę nad antologią komiksu erotycznego e, z e, polskimi twórcami ale tutaj jeszcze nie zostały podane żadne konkretne dokładne dane typu data publikacji czy coś w, w tym stylu ale fajne, fajne jest to, że tych, tych zapowiedzi jest dużo wydawnictwa Mangowe również przyjechały na miejsce z bardzo bogatą ofertą zastanawiałem się czy kupić sobie ten, ten do Adolfów pierwszy i drugi tom no akurat Brakło mi, znaczy wróciłem do domu z pieniędzmi, dlatego, że brakło mi na oba tomy. Ja a nie jednego. Tak, kupować. tak, ja nie, nie chciałem jednego, a być może dla części z Was jest to kompletnie nielogiczne, ale ja w tym szaleństwie widzę metodę no więc tak podsumowując na tym Pyrkonie masakrycznie dużo zapowiedzi się pojawiło no i cóż czekamy czekamy na kolejne i ja, ja płaczę już nad tym szukam sobie drugiej i trzeciej pracy i, i sprzedam no nerkę to może nie bo jak się okazało mam bardzo popularną i mało przydatną grupę krwi ale sprzedam półco. Wątroba w sumie też mało zużyta więc jak, jak ktoś chce oferty na pliw proszę składać. Dużo nie, dużo nie będę ściągał. E, przejdźmy sobie do Stanów. Odłóż ten telefon. Dobrze. Odłóż Przechodzimy ten, do Stanów. Odłóż ten telefon i teraz ty się produkuj. Nominację do Nagruta Eisnera. Sporo było jak zawsze co roku. Część, znasz większość tytułów? <laughs> Zależy znaczy w, dla mnie szczerze zależy w której kategorii dużo rzeczy zawsze z nominacji do Einsteinera to hmm. raczej jest dla mnie taki wyznacznik czym warto się zainteresować większości tych tytułów uh, nie znam już i tak na polskim poletku jest dużo do ogarnięcia z czym i tak sobie nie daję rady często a hmm. uh, co dopiero jeszcze cały świat ogarniać uh, najlepsza krótka historia uh, tu, znam, tu znam jedną z tych sześciu nominacji Mianowicie? Monday. Z, a, jak żeby image. Tak, z One Week in the li libra Library. Ponieważ library. The library, ponieważ sobie cały ten tom już przerobiłem. Bardzo fajna rzecz. No ale to jest ten, tak naprawdę jedna z rzeczy z sześciu, które tutaj kojarzy w jakikolwiek sposób. O, Shrine of the Monkey God. O, to jest. Wyszło w Kramers Ergot 9 przez Fantagraphics. A Mosley i Saturn nie kojarzysz? To też jest imidż? Mm, nie, nie, nie, nie czytam Islandu. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Uh, ogólnie jak z, często zdominowane, to Best Short Story jest na raz, dwa, trzy, cztery, na sześć rzeczy. Dwie są z Image'u. Trzy, trzy z... są graphics i o dziwo, coś Jedna z DC. z DC to z, bat, z Anuala Batmana. Więc Good Boy napisany przez Toma Kinga. No, ale po prostu wrzucili coś, żeby nie, ludziom nie było smutno. Na nie wiem, nie znam, nie znam tytułów. A najlepsza seria kontynuowana to jest Astro City, który fenomen zawsze mnie omijał. I nigdy nie czytałem nic z tej serii. Znasz Astro City? Znam Astro City. Nie całe, ale znam Astro City, bo y, no, niedawno ukazał się łącznie setny numer tej, tej całej serii, więc no tak, ale Astro City jest ciężko, ciężko przerobić, bo to jest i Image i Wild Storm, i teraz to jest Vertigo i, i tych mini serii było naprawdę dużo i to faktycznie ciężko, ciężko y, ogarnąć, ale no, nominacja w y, najlepszej serii kontynuowanej no, świadczy chyba o tym, że, że poziom jest całkiem, całkiem spoko. Ale by już tak dla zasady, a już dobra, tyle numerów wyszło, to dajmy mu. <głos> <Nie> <głos> Ogólnie pięć rzeczy jest w kategorii najlepsza seria kontynuowana. Jest to Astro City uh, z DC, Kill or Be Killed, uh, i Shana Philipsa w Image, uh, uh. któremu Krzysiek wcale nie kibicuje bardziej niż innym. Uh, Thor, Jasona Arona z Marvela, Paper Girls, uh, Briana Vona z Image i saga Briana Vona z Image. Nie no, prawdę mówiąc dla mnie z tych pięciu tytułów faworytem jest Paper Girls, bo Saga wydaje mi się, że jest nominowana. Wydaje mi się, że z Sagą jest już tak jak kiedyś było z baśniami, tak, że i tak co roku były, ale już dajmy sobie spokój. Dokładnie tak i dlatego uważam, że e, o ile Saga jest nominowana tak o, to sądzę, że Brian Von kolejny raz się zgarnie i właśnie za Paper Girls, ale zobaczymy. Best Limited Series. I tutaj nie, nie, nie, nie rozumiem w ogóle obecności Kim and Kim. to było, to było żałosne. Jest Kim and Kim z Black Maska, jest The Vision z Marvela, Han Solo, również Marvel Brixland Briana Wooda z Dark Horse'a. Nie wiem czy czytałeś? Nie. Myślę, że może za dwa tygodnie sobie coś o tym opowiemy. Okej. Okay. I Archangel. Ale nie z Marvela. Nie, nie, nie, z IDW. Też, też nieznany. Mi tytuł, ale... Archangel to nie jest coś na podstawie jakiegoś serialu czy czegoś? Nie mam pojęcia. Znaję z IDW? Nie mam zielonego pęcia, naprawdę. Ko z, e, teraz kategoria, którą ja osobiście bardzo lubię i zawsze warto się zapoznać z rzeczami, które tam są. Najlepsza nowa seria. Black Hammer, Jeff Alemira, premiera w Polsce, więc możecie sobie odpuścić zagraniczny tom. Tak. E, Cleanerum, Gail Simon z Vertigo. Mm -hmm. To Gail Simon, więc. Więc spoko. Dokładnie. Niespodzianka. Deathstroke. Deathstroke. Deathstroke. z linii Rebirth. No okej. Okay. Jestem w szoku, bo od czasów Wolfmana nie sądziłem, że coś, coś się pojawi z Deathstroke'iem dobrego. Mm. Fate z Valianta. Valiant. Mhm. Jedyna chyba nominacja Valianta tak naprawdę. bo jedna z dwóch, nie, nie wiem dokładnie. I Mockingbird. Chelsea Kane i Kasi Niemczek. Serdeczne gratulacje. Kibicujemy najbardziej temu. Oczywiście. Chociaż te Nie, nie, nie, Mockingbird. No, no tak, tam. Z, Mockingbird. z, z czym ryli? No, po prostu. Z Szczy, czym je? Kibicujemy Mockingbird najbardziej. Mhm. O... Kolejne nominacje, które tutaj się pojawiają, to są takie e, powiedzmy, ograniczone jakimś przedziałem wiekowym, i tutaj dobór tych tytułów jest dla mnie kompletną zagadką. Ja tutaj się odniosę do tej trzeciej serii, czyli... Ale stary jest komiks, który się nazywa Narwal, Jednorożec, Mórz. Zaraz to zakreślę. Okay. Ja, ja okay. to muszę ogarnąć. Spoko. Ale ja się przeniosę do tej kategorii, czy najlepszej publikacji dla nastolatków w nawiasie la, 13-17 lat. I tutaj, mm, okej, okay, jest Batgirl z DC, jest Jackhead z Archie, które tutaj jak najbardziej pasują, Squirrel Girl z Marvela, ale jest też monstre z imidżu, który mi tu no, nie pasuje zbytnio. Co prawda zbieram ten tytuł i on ma tam na okładce napisane Teen Plus, czyli akurat właśnie te 13-17 lat, ale nie, nie, nie poleciłbym tego komiksu 13-latkowi. Jest, jest moim zdaniem za trudny. A Jacket dostał też e, nominację w Best Humor Publication. Mm -hmm. I to jest tutaj jedyny tytuł z tej kategorii, który tak naprawdę kojarzę. Ale no cóż, Hot Dog Taste Test właśnie no, zakreślam. Brzmi spoko i tutaj i człowieku nienawidzę kursy, wy też. tak. Mi też, brzmi tak też, też brzmi bardzo spoko. Najlepsza antologia. No, nominacja dla Islandus Image'u dla mnie bardzo bardzo spodziewana. Ostatnio często te antologie wygrywał Dark Horse, prawda? Tak, Ze swoim tak. A tutaj Dark Horse a tu nie ma. A może no, też już, wiesz, bez przesady. Tak, uznali, że ileż można. No, Island, Island kojarzy, Love is Love, to jest ta, ta, ta, ta, ta kooperacja IDW i DC, która yy, y, y, ukazała się jakiś czas temu i wcale mnie nie, nie przekonała jakoś szczególnie mocno, ale, ale chyba znaleźć się musiało, to był zbyt głośny tytuł, żeby to pominąć. Niekiedy niestety jest tak w nominacjach do Eisnerów, że pojawiają się tytuły, które muszą być nominowane, one mhm. są niejako robione pod Eisnery, więc, więc tutaj właśnie tak troszeczkę te love is love. tak uważam, że tak jest. Best Reality Based Work i tutaj jest dla mnie jeden, jeden tylko kandydat do zwycięstwa, to jest Dark Knight, a, a True Batman Story, niego. Bo resztę czytałeś, uważasz, że jest nie, nie, nie, nie, że, żebyś się nie zdziwił, znam trzy tytuły z tych pięciu. I dla mnie te Dark Knight jest zdecydowanie najlepszym i to jest jedyny tytuł z, z tych trzech, które tutaj znam, które mnie naprawdę chwyciły za moje zimne serce, więc więc no tutaj temu tytułowi bym kibicował dla mnie to jest też jedyna szansa dla DC dla, na, na jakaś na, re, re, realna to, tak? na zdobycie czegokolwiek no jest tutaj ten tytuł Tetris The Games People Play i to jest rzecz której kompletnie nie znam i tak samo nie znam Glen Glenn Good A Life of Tempo i to, to są takie tytuły które kompletnie nic mi nie mówią więc ni, nic się nie wypowiem jest Mooncop, Tomagolda. Golda. W ale to już przechodzimy do tak, najlepszej tak, Bez grafik album. Dokładnie. I jest ty... Moon Cop i jest też Patience. Jest, jest też Patience. Czyli dwa komiksy, które możecie przeczytać w e, polskich wydaniach. Tak, jak i zdecydowanie oczywiście polecamy ob, obydwa te tytuły. E, Bez grafik album re, reprint i tutaj nic, nic, kompletnie nic mi nie mówi. Ale zauważyłem też, że. E, Chyba, że coś mi się coś mi umknęło, tym razem żaden Artist Edition nie, nie, nie został nominowany, więc faktycznie tych, tych zapowiedzi, trosze, znaczy, zapowiedzi, te nominacje troszeczkę yy, odbiegają od tego, do czego się przyzwyczaiłem przez ostatnie lata. No, tych zapowiedzi, znaczy Jezu, co czy ja mam z tymi zapowiedziami? Za dużo zapowiedzi dzisiaj. Tych nominacji tu jest naprawdę mnóstwo, i w większości z nich jest. Po prostu rzeczy, które kompletnie nic mi nie mówią, więc może przejdźmy do tych kategorii, w których możemy się coś wypowiedzieć mocniej. Na mhm. przykład najlepszy scenarzysta. I tutaj kolejna nominacja dla Chelsea Kane za, za Mockingbird. I mhm. to jest e, jedyna pani w tym, w tym zestawieniu. Oprócz niej Ed Brubaker, Kurt Busiek, Max Landis, Jeff Lemire, Brian Vaughn. I tutaj ciężko wskazać tak naprawdę faworyta moim zdaniem. Może Ed Brubaker, może Brian Von, naprawdę nie jestem w stanie. A Znaczy patrząc też, że Jeff Lemire dostał i za serię hmm. o, i, i tutaj to też może coś. Hmm. Co, coś tym... Więc tutaj no, jest w czym wybierać. Um. Best Penciler Inker, czyli najlepszy rysownik i tuszownik albo zespół złożony z rysownika i tuszownika i tutaj jest w kolejny raz Fiona Staples z sagi nominowana, ale jest też kilka postaci, które, znaczy kilka twórców, którzy naprawdę fajnie się wykazali w ostatnim roku i to jest chociażby Dan Mora, który rysował Klausa z Boom Studios, bardzo zakręcony, fajny komiks. Grant Morrison. Tak. Bardzo, bardzo się cieszę, że pojawia się nominacja dla Briana Steel Freeza za Black Panther. Swoją drogą ten Black Panther, najnowsza, najnowszy ten ze scenariuszem i tutaj pewnie przekręcę i Notesa jest naprawdę fajnym komiksem. Cholera czytam coś, czytam coś z Marvela wreszcie nie? i mm -hmm. się z tego cieszę więc więc naprawdę fajna rzecz Ma, Mark Brooks który narysował tą miniserię Hanna Solo to też jest druga nominacja dla tej dla tej miniserii prawda mm -hmm. więc e, chyba też warto się e, zainteresować. Jest nominacja dla. To już przechodzimy do. A ja kojarzysz Greg Ruta, który dostał nominację za Index Grand nie. Central Publishing? Nie, nie, nie. To jest komiks opowiadający o, o Indianach. Jest czarno-biały, ale jest przepięknie, przepięknie rysowany. Okej, okay. faktycznie, tak. Właśnie zobaczyłem przykładową stronę i. Ale mówię, jeszcze tutaj, za? bo pominęliśmy jedną kategorię best writer artist, czyli dla osoby, która pracuje sama. Uh -huh. Czyli zarówno rysuje i pisze, i pewnie Jeff Lemir też by tutaj trafił, gdyby. Robił to tak jak e, kiedyś sam, wszystko. Mm -hmm. Natomiast domyślałem się, że styl jego rysowania by na pewno <głos> mógł w Marvelu nie przejść w wielu rzeczy. Raczej tak. I co jest znowu mamy Tom Golda, tak? E, tak, tak, tak. Tylko, że e, na, i, i jest Tom Gold za Mooncopa, mm. natomiast jest e, zarówno Box Brown za Tetris, The Game People Play, nad którym się zastanawialiśmy, bo, bo nazwa jest bardzo ciekawa. Natomiast Jessica Abel dostała e, tak samo, ona była nominowana w e, kategorii tam tych nastoletnich komiksów. Mhm. Zaraz ci powiem dokładnie. Tris e, 13-17. Mhm. E, Przedział właśnie Tris Trash Roller Girl of Mars. Z Paper Cuts. To jest kolejny tytuł, przy którym y, warto się zatrzymać. Y, co my tutaj mamy? Best Painter Multimedia Artist, czyli najlepszy malarz, tak, tak to można powiedzieć. Mhm. I tutaj mamy Dave McKean za Black Dog'a z Dark Horse, czyli, e, czyli tutaj Dave McKean znowu coś, coś działa, ja nawet nie wiedziałem o tym, że... Black Dog też chyba dostał jeszcze w czymś dominację. E, Sana Takeda za Monstres, Jill Thompson za Wonder Woman a True Mason i to jest też bardzo zaskakująco e, udany komiks. E, I Federico Betrolucci za Love the Lion. Tak, i tutaj na tych trzech w trzech, czterech nazwiskach kończy się moja znajomość, ponieważ Brechta Iwenza i Manuel Fjord nie, nie kojarzę nic w ogóle. E, najlepszy twórca okładek i tutaj dla mnie zero zaskoczeń Mike Del Mundo, czyli e, obecnie chyba największa gwiazda w Marvelu jeśli chodzi o robienie okładek i <śmiech> drenowany do... do... Do cna. on po prostu wszystkie te warianty typu 1 do miliona albo coś w ten deseń to, to musi być te najbardziej ultra rzadkie to robi Mike Del Mundo. Mm -hmm. Samy Sean Phillips za, za Criminala i Kill or be to też jak najbardziej dla mnie u, f, ciekawa, uzasadniona nominacja. Znowu San Takeda za Monstres. Ona tam robi, każdy zeszyt ma takie bardzo bardzo charakterystyczne okładki, bardzo fajne i też przy okazji widać przy nich ogrom roboty, który który Takeda tam wkłada za każdym razem, no i jest też nominacja dla Davida Maka za wiele tytułów dla Dark Horse'a między innymi Fight Club 2, więc kojarzycie pewnie te okładki do poszczególnych zeszytów bo wydawnictwo Niebieska Studnia e, opublikowało ten, ten komiks w Polsce, zarówno zeszytowo jak i w wydaniu zbiorczym, <śmiech> wow, można <śmiech> e, Najlepszy kolorysta i tutaj e, Niejako potwierdza się to co, co mówiłem już od jakiegoś czasu. Pisałem właściwie na łamach bloga czyli to że image obecnie zbiera najlepszych kolorystów na rynku mm -hmm. i pierwszy raz od uchu-hu-hu-hu uh, nie mamy tutaj w, nomino w nominowanych. E, e, jak, jak ona się nazywa teraz mi to umknęło pani, która ryzy, ko, koloruje swego, kolorowała swego czasu wszystko. Ja sobie zaraz przypomnę oczywiście jak ona się nazywa. Ale tutaj jest, mamy Mata Wilsona, który w imidżu koloruje co najmniej. Tutaj są wymienione trzy tytuły, ale tak naprawdę on tam <coughs> działa dużo, dużo bardziej. Jest Elizabeth Braid Braidweiser, która jest stałą współpracownicą Eda Brubakera i te tam E, e, no, koloruje praktycznie wszystkie, wszystkie tytuły, które, które on e, pisze scenariusze do nich. E, Jean-Francis Boulier, który kolorował Green Wallley dla Image Skybound i to też jest bardzo fajna, e, bardzo fajnie tutaj się wykazał. Więc no tak no tutaj jeżeli po prostu w tej kategorii wygra ktoś kto nie robi dla imidzu czyli albo Laura Martin albo Sonny Liu to będę bardzo mocno zdziwiony. Mm -hmm. Najlepszy liter, liternictwo no, liternictwo to już kompletnie się raczej nie, nie będę wypowiadał. Ale Daniel Close za Patience jest tam nominowany. Mm -hmm. Aha, czyli no, te, no i tamte, no i kole, kolejna nominacja dla Moonkopa. Mhm. Pojawia się też Todd Klein, no Todd Klein to chyba też co, co roku jest no, nominowany, prawda? To e, prawda. No, no i później sobie tutaj już mamy kolejne zapowiedzi, znaczy kolejne nominacje, tu już są takie, takie, których kompletnie nic w ogóle, nie mam pojęcia o co chodzi. No, no natomiast e, jedna z moich e, ulubionych to jest Bestweb komik, który tutaj jest mm -hmm. co, co roku nominowany. E, pięć rzeczy nominowanych, Berboid, Boyd, Annie Shabla, e, który możecie znaleźć na Birdboycom. E, nie wiem, czy Deha Bru, czy Deja Bru, e, Tanaka Stodz, Sara DiVal. E, je można przeczytać na Steli. Stella to jest taki... Mm, usługa portal aplikacja e, internetowa, która na zasadzie miesięcznego abonamentu daje dostęp do treści, które tam są. I na steli jest dużo, dużo, dużo komiksów, mm -hmm. które uwaga, się tam ukazują. Uwaga czas na pytanie konkursowe. Który numer serii Fate narysowała Kasia Niemczyk? Du, du, du, du, du. Lecimy dalej. E, I drugi komiks Jager e, Ibrahima Mustafa też jest publikowany na steli, też jest nominowany. A jeszcze z Middle Age Steve'a Conleya i On Beauty Christiana Trana. Mhm. Linki możecie bez problemu znaleźć do tych komiksów, ale prześlemy je w poście. Okay. Natomiast, e, znaczy w poście udostępnimy je. O to mi chodziło. Dokładnie tak, natomiast ta, ta kolorystka, o której, której imię i nazwisko mi umknęło to jest Jordi Bellare, która od chyba 10 lat była nominowana rokrocznie i wygrywała, a tym razem w Eisnerach jej nie ma. E, i cóż, no, zo, y, nagrody zostaną wręczone jak co roku na San Diego Comic Conie. Y, myślę, że z pewnością wrócimy jeszcze do tego tematu. Dajcie znać w komentarzach, za, ki, za, kim, ty, ty, ty, za kogo trzymacie kciuki. Y, no, jest, tego, jest tego dużo, jest w czym wybierać i y, no, co tu dużo mówić, też, też w miarę możliwości sobie nadrobimy parę, ty, ty, parę tytułów, które pojawią się w zapowiedziach, bo... Tak jak, tak jak Andrzej wspomniał, to jest też fajny przekrój przez to, co jest fajne w amerykańskim rynku i nie tylko. W tym momencie mieliśmy przejść do Strażników Galaktyki 2, tak. ale tego nie zrobimy. Ale tego nie zrobimy. Nie, zrobimy to być może następnym razem, jak uda ci się pokonać problemy i, i udać się do kina. No niestety... Tak, moja wina. Nie, nie, nie, nie chodzi o to, że twoja wina, chodzi o to, że no zdarzają się takie momenty w życiu każdego człowieka, kiedy plany się rypią. No i właśnie Andrzejowi plany się zrypały. Mi w sumie też, bo ja na przykład nie planowałem pójść na strażników galaktyki, a, a poszedłem, a ty planowałeś i nie poszedłeś, więc strażnicy.. galaktyki. wina pewnie. No, oczywiście. Moje, wiesz tam, jakieś fluidy ci przesyłałem <śmiech> albo coś w ten desen. W każdym razie tak, strażnicy galaktyki.. Zrobię tylko mały tiserek i wszyscy spadną z krzesła. Podobało mi się. więc wrócimy, wróci, ale nie wszystko. Wrócimy do, tego, wrócimy do tego w kolejnym odcinku, chyba że wpadniemy na jakiś lepszy, lepszy, pomysł. lepszy pomysł. Zrobimy jak recenzję Lego Batmana. No na przykład, było spokojnie. No więc Strażnicy Galaktyki, prawdopodobnie w kolejnym epizodzie, a tym razem, a tymczasem przechodzimy dalej i. Komiksici wreszcie. Uh! Porecenzujemy por sobie komiksici, a nie katalogi komiksików. Uh! To co, od czego zaczniemy? Może od tego komiksu, który kupiłem na Pyrkonie. Kupiłem go za 20 zł, bo trafił mi się ostatni egzemplarz, który był potrzaskany i. i... Ale jest w jednym kawałku, więc, więc spokojnie jestem takim purystą jak co niektórzy. Gdy... Ach, to by było to by, gdyby trafiło to na kogoś innego mogłoby być ciężko. Hol ale nie trafiło więc kołopały. <laughs> Tom I z wydawnictwa Egmont. Moje życie to walka. Mm, ja ten tytuł już znałem. Pamiętam czytałem go w tych takich fajnych powiększonych wydaniach zbiorczych od yy, Marvela No ale po postanowiłem sobie odświeżyć go po polsku jest fajna okazja. Yy. No i co? I ja dalej uważam, że zdecydowanie warto się z tym komiksem zapoznać. Matt Fraction, Dawid Arza i inni twórcy tutaj tych rysowników jest jeszcze dwóch. Javier Pulido i Alan Davis. Dość znany rysownik. On, on właśnie narysował ten, ten zeszyt, który się tak odrzucił, ale do tego też wrócimy. No co? Bardzo, bardzo nietypowa historia, prawda? W końcu. W końcu mamy coś super bohaterskiego, ale takiego bardzo jednocześnie nie super bohaterskiego, ponieważ mamy komiks o Hawkeye'u, o Clint'cie Bartonie i o drugim Hawkeye'u, czyli o Kate Bishop, ale tak naprawdę przez cały komiks oni chyba ani razu nie pojawiają się w kostiumach, te ich problemy są... Mod... Raz się pojawia głowa Hawkeye'a w kostiumie, to, to jest bardzo, bardzo sprytnie użyta cenzura, bardzo mi się to podobało. Można... Natomiast pojawia się w sumie w tym takim nowszym kostiumie, nie? jak jest ta... Lekkie spoilery, lekkie spoilery. Aha, ta, ta pierwsza strona, tak? Nie, nie, chodziło mi o to, że jak ona ogląda tą kasetę wideo Aha, i on tam stoi w tych okulach... No ta tak, ta. i w sumie pie, pierwsza strona też. Natomiast bardzo mi się podobało fakt, że to wszystko jest takie, znaczy no, nazwijmy to przyziemne, na tyle na ile może być przyziemne strzelanie strzałą, bumerangiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo mi się podobało, że... Mm, ten taki kontrast, który tutaj uzyskaliśmy dzięki zestawieniu na jednym kadrze e, hałkaja, który siedzi, w, który jest w normalnym ubraniu i kapitana Ameryki, który wygląda na mega, mega przebranego. Mm -hmm. Nie w tym takim odświeżonym, kapitańsko-amerykańskim e, stroju, no tylko w takim po prostu jak z wypożyczalni. E, no po prostu mia miałem wrażenie, jeszcze byłem po lekturze tego. Kapitana Ameryki Białego. Mm -hmm. Miałem wrażenie, że jak po prostu wciągnęli go w Team Seila nagle, mm -hmm. to, to bardzo, bardzo fajny efekt moim zdaniem. I rysunki mi się ekstremalnie podobały. Do momentu. Do momentu Alana Davisa. Tak. Nie, nie uważam, że to są złe rysunki, które Alan Davis robi, ale. Strasznie kontrastowały. Strasznie kontrastowały A to, to co. Aha, i e, e, Pui do robią, to, to jest najbardziej mój klimat, jeśli chodzi o rysunki w takich komiksach. Mm. Ba bardzo mi się w tym komiksie podoba to, że yy, mamy tutaj właśnie takie podejście bardziej na serio do tej yy, roboty suwer bohaterskiej. No już pierwsza scena tego komiksu jest taka, że Hawkeye wypada z dachu, tam oddaje jakiś strzał, po czym spada na samochód i spędza w szpitalu sześć tygodni, prawda, a nie wstaje i trzaska się dalej. I to jest właśnie fajne, to pokazanie tego, mm, tej, tego człowieczeństwa, które, to, który, no Clint Barton nie jest pozbawiony jakichkolwiek supermocy, on tylko po prostu strzela z łuku i dlatego jak dostanie w ryj, to, to ma silniaka, prawda, i to jest właśnie takie fajne, że... On tutaj non stop chodzi w bandażach, po prostu wygląda jakby wiecznie na kacu, biegał, jest cały czas zmęczony, jakiś obity, obdrapany i to jest wiesz, fajnie pokazane. No, ta przyziemność, o której wspomniałeś, te, ten rozdział początkowy, gdy i chce wykupić kamienicę, prawda, w której mieszka. Jest, jest właśnie taki bardzo fajny, taki można powiedzieć dość przy, przyziemny, jest tam bardzo fajna scena, gdy grillują na dachu wszyscy i nagle por, podlatuje Maria Hill i, i nie, nie, nie, to, to tam żołnierze zjeżdżają żo żołnierze żo żo żo żo żo starczy i porywają Avengers, no a wszyscy o spoko Avengers i to, to, to jest właśnie takie fajne, mamy ten komiks, który od początku do końca trzyma w napięciu, opowiada fajną historię, ale unika tego buch pam, łobudu ten ginie, ten wskrześ, wskrzeszony, wiesz, te, te, tego typu rzeczy i ta relacja mentorsko-uczniowska pomiędzy Clintem a Kate jest mega fajnie napisana i, i faktycznie, no, no te pierwsze, to jest co, jest pierwszych pięć numerów tej serii, no naprawdę mega, mega dobrze mi się to czytało, obok Tora jest to jeden z tych dwóch tytułów Marvel Now, które spróbowałem i zdecydowanie najbardziej mi przypadły do gustu. że ona jeszcze nie próbowałeś, Spublikowanych w Polsce. Okej, okay, dobra. Tytułów z Marvel Now. To jest jedna z dwóch serii, którą mam, spróbowałem i mam zamiar ją mhm. kontynuować, bo na przykład, wiesz, zacząłem Avengersów Hickmana, zacząłem New Avengers Hickmana i odpadłem. Natomiast y, Thor i teraz właśnie Hawkeye to, to są rzeczy, które na pewno będą kontynuowane. No Faktycznie trochę, trochę kole w oczy ten ostatni zeszyt, który tam został dorzucony. Ten... Jeszcze jeśli chodzi tylko o zabiegi, które mi się bardzo podobały. Bardzo mi się podoba utrzymanie fioletu mhm. e, w rzeczach, które są bezpośrednio związane z, e, z Hawkeye, czy pomijając też jego ubiór, ale całą kolorystykę jego mieszkania, samochód, którym jeździ i, mhm. ten, i pani Hawkeye i Hawkeye. I bardzo mi się podoba, jak klient nie rozumie, jaki to jest język. Tak, tak, to jest fajnie pokazane. I jest, są w trójkątnych nawiasach opisy chyba włoski, a może francuski. W sumie to Znowu nie. Słowo włoski. <głos> tak, tutaj, tutaj uczciwie trzeba powiedzieć, że bardzo fajnie został przetłumaczony ten komiks. Tutaj. Tak, tak, tak. Nie, nie można się do niczego przyczepić, tak naprawdę. Natomiast co ja zacząłem? Aha, ten ostatni zeszyt, który został tutaj tak niejako dołożony, żeby troszeczkę przybliżyć czytelnikom postać Kate, Kate Bishop, czyli Young Avengers Presents numer 6, numer on faktycznie tak mocno odstaje od reszty tomu, że Troszeczkę zaniża tą końcową cenę, ale no to jest, to jest chyba. Nawet przełożenie. Można go po prostu nie czytać. Tak, przeło chyba przełożenie jeden do 1 względem oryginału, więc jeśli w oryginale był, to tutaj no okej, okay, Egmont może wycinać rzeczy, ale no uznano, że, że zostanie i no, no tak, no jest to dużo, dużo słabsza rzecz od y, poprzednich. Y, komiksów, które od, od tej głównej historii. No ale wyjaśnia kim jest Kate Bishop, więc to, to też jest plus, że nie musisz później siedzieć na Wikipedii i sprawdzać. Dokładnie tak. To... Kolejny tom już niedługo będzie się nazywał Drobne trafienia. Jeżeli forma zostanie utrzymana, znaczy ja wiem, że forma zostanie utrzymana, ale tak zdecydowanie warto sięgnąć zarówno po ten tom, jak i po, po każdy kolejny. I warto dać właśnie Egmontowi sygnał, że takie mniej, mniej znane, ale fajne tytuły też, też mają swoją yy, niszę. No, mniej znane jak na Marvela oczywiście. Tak, mniej znane jak na Marvela. Zresztą tak jak wspomniałem wcześniej, że Egmont na ten Pyrkon przywiózł... No dobra, z setką to może prze, prze, przesadziłem, ale były tam takie dwa, dwa rządki. Po, myślę, że po 20-30 tomów liczyć około 50. I w sobotę już nie mieli, więc y, z, w, piątek, w piątek sprzedały się wszystkie albo prawie wszystkie, więc y, można do, domniemać, że y, Hawkeye spotka się z y, dużą popularnością. Y, no oby tak było, bo, bo ten komiks jak najbardziej zasługuje na to, żeby, żeby spotkać się z, z ciepłym przyjęciem polskich czytelników. Jak najbardziej polecamy. Nie, dokładnie. Więc teraz komiks, o którym ja chciałem powiedzieć, to już e, wkraczamy do Francji. Uhuh. Natomiast wydawnictwo zostaje to samo, bo to też jest wydawnictwo Egmont. Jest to pierwszy tom serii Podboje, Horda żywych, e, autorstwa e, Miville Deschona i e, Ran Ranberga. Tak, się to... tak, Ranberga. Komiksy Lambrego były wydawane w Polsce, nie? Nawet Egmont je wydawał, tam była też jakaś krwawa horda, czy coś takiego. Też komiks y, przygodowy, tylko jak oni się nazywają, pamiętasz czy... Zaraz sprawdzę, a ty mów o... Konungowie. Konungowie, okej. Okay. Trzy tomy też się ukazały y, w Polsce pod bojem, y, y, są osadzone w y, dla mnie komiksowo nowym otoczeniu. Pewnie istnieją inne komiksy dziejące się w tych, nazwijmy to, czasach bądź miejscach. Jednak nie jestem jakoś z nimi zaznajomiony. Dzieje się na starożytnym Bliskim Wschodzie. Mamy tu Scytów, Imperium Hetytów. Pojawiają się nawet Atlanci przez pewien czas. I jakby to określić, kolejny dobry frankofoński komiks przygodowy. Nie powalił mnie aż tak bardzo jak Barakuda, która jest mistrzostwem świata i, i obecnie jest chyba moim ulubionym komiksem tego typu. Natomiast bardzo e, ciekawe umiejscowienie akcji, bardzo ciekawi bohaterowie. E, ten trójpodział władzy pomiędzy e, plemionami e, scytów, którzy się jednoczą właśnie w hordę żywych. No i wysłanniczka Hammurabiego, której jeden z tych wodzów nie ufa, natomiast e, reszta uważa, że Hamurabi nie ma powodu, żeby im zagrażać i wyjdzie tylko dobrze na, e, na współpracy z nimi e, i wysyła swoją kronikarkę, żeby opisała ich zwycięstwo, natomiast no, czuć takie przesłanki, że może, może ona będzie musiała e, zrobić coś więcej. E, rysunki, super. Chociaż czasem o, nie mam... Nie zgadzamy się. Nie podobają Ci się w ogóle? Znaczy, ja mam problem z tym, że wydaje mi się, że rysownik mm, nie wiem, mm, ma taki trochę kompleks, y może nie kompleks, jakby to powiedzieć, żeby to miało ręce i nogi. Wydaje mi się, że on potrafi rysować tylko je jedno, jedno ciało kobiece i nic poza tym. Prze przez cały przez cały, całą lekturę Podboi miałem takie wrażenie, pomijając już fakt, że tej nagości w tym, w, tym, w tym komiksie jest strasznie dużo, to po prostu odnoszę takie wrażenie, że wszystkie postacie kobiece są do siebie tak bardzo podobne, mają identyczne figury, mają identyczne elementy ciała i tylko od szyi w górę jest coś, co je odróżnia od siebie. Bo zauważyłem tu coś takiego w czasie lektury, że y Kobiety, które tutaj mają ważniejszą rolę są ubrane, natomiast cała reszta jest praktycznie rozebrana mhm. i to zarówno e, ta e, królowa e, od chetytów e, jest, jest ubrana, e, jedna z sarmatek, e, też, ich, też ich władczyni jest ubrana, no i ta... Mhm. Kronikarka. Natomiast tak, ale... no, fa faktycznie te ciała, ciała są do, do siebie podobne. Tak, natomiast wszystkie są wysokie, chude. Hmm. Ale też realistycznie chude. Nie tak, jest tak, to tak, tak. Frank którego nie, niektórzy nienawidzą. Hmm. Z jakiegoś powodu. Nie, nie wiem dlaczego. Na, natomiast wiesz, też męskie ciała też są podobne tak, do siebie. Tak, nie? Tak. Też od szyi w górę się, e, się, się różnią. Mhm. Natomiast tylko, to, tylko że tu... rysunki są ładne, nie oznacza, że są jakoś wybitne, bo to dla mnie. Czasem, jak patrzę na niektóre te komiksy frankofońskie, to mam podobnie jak z mangą, czyli wygląda identycznie. Znaczy, wygląda wszystko bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Ta e, szkoła rysowania jest jednak bardzo utarta. Mm, więc jak o ile w Barakudzie coś więcej się mogło zdarzyć, chociaż też miałeś tam problemy z, e, z rozróżnieniem płci. No. To źle brzmi. <laughs> A, ale znaczy, no nie możesz powiedzieć, że rysunki są brzydkie. Nie, nie, ja nie mówię, że są brzydkie, tylko no, mam tylko taki mały problem właśnie z postawieniem Mało zróżnicowane. Tak, ma, małe, małe zróżnicowanie, idealnie, dokładnie to podsumować. No, na, natomiast mam wrażenie, że te osoby, które są ważne, są zróżnicowane i to chyba powinno nam, nam wystarczyć. Bo znaczy, ci wodzowie. Fa, faceci są różni, kobiety wyglądają identycznie bo y, zauważ, że wśród facetów jest ich chudszy i bardziej umieśniony, ci niewolnicy wyglądają faktycznie jak niewolnicy i mają inny kształt twarzy i są starsi i są młodsi w tym komiksie, chyba nie ma ani jednej starszej kobiety. Przynajmniej nie pamiętam, żeby jakaś się tam gdzieś przewinęła. To, to też nie, nie, nie było. Więc, no właśnie i, i o to mi chodzi, że, że wśród facetów jest ta różnorodność, a wśród kobiet w tym komiksie no, jest jeden model z różnymi, z różnymi twarzami. Hm. Ale mały minus, no tylko mały minus, bo rysunkowo jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Natomiast scena, gdzie są te wszystkie sarmatki, jak się pozbywają jeńców, to tam też uważałeś, że jest, że jest wszystkie wyglądają tak samo? Mnie na przykład bardzo zaciekawiła ta, ta jedna, która ma taką bliznę od nosa do ust, że nie ma zęba. Nie no, twarze się różnią. Różnią się. Nic więcej. No dobra, tak czy siak. Komiks kosztuje 35 zł, będą trzy tomy, drugi tom w lipcu, trzeci tom w listopadzie. Ja polecam. Nie jest to najważniejszy komiks frankofoński, natomiast jest znacznie lepszy niż amerykańskie czytadła. Tak, ta, ta, tak bym to określił. Dokładnie. Znaczy, Polecam. znaczy to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które, które ja tak lubię, że wydawnicy wydawnictwa trochę się odnalazły w tej takiej niszy, że nie publikują tylko te uber mega kozackie, już nie wiadomo jakie, frankofońskie komiksy, ale też wreszcie znalazła się taka nisza, gdzie sięgają po te tytuły, które są po prostu fajne, są takimi wiesz, wybuchy, miecze, pojedynki, zdrady, takie tam rzeczy, a nie jakieś... No Nie, nie jest to szmatławiec, to jest nie, nie, nie, cały nie, czas tylko... fajna lektura, natomiast tak, nie jest właśnie, to jakaś sztuka wyższa. Właśnie nie? chciałem powiedzieć, że nie tylko grzebią w, tym, w, tym, w tych tytułach, ale także potrafią wyciągnąć coś naprawdę fajnego i podboje są, są fajnym czytatem. I ten i Barakuda, o której wspomniałeś i chociażby OKKO. Ten, wiesz, potrafią wydawcy wyciągnąć coś naprawdę fajnego w tych takich mainstreamowych. Powiedzmy Fechmistrz też był bardzo bardzo fajny. Mm -hmm. No więc, więc podboje są właśnie takim komiksem. I, no, Murena ja, też była fajna. Tak. I ja Generalnie też również polecam. Natomiast e, ja sięgam po komiks który ukazał się już jakiś czas temu to nie jest e, nic aż tak nowego, ponieważ to jest sierpień ubiegłego roku, więc już prawie rok obecności na rynku. No ale znowu wracamy do Pyrkonu, było tam stoisko wydawnictwa Planeta Komiksów i tak podczas krótkiej pogawędki okazało się, że komiks, o którym chciałbym teraz opowiedzieć, po prostu pomimo tego, iż jest naprawdę bardzo fajnym, śmiesznym, zabawnym komiksem, nie, nie przyjął się jakoś szczególnie dobrze trochę zalega w magazynach i nie do końca wiadomo czy kontynuacja się pojawi, więc no cóż no trzeba zrobić coś, żeby, żebyście się zainteresowali ty, tym tytułem i chodzi mi o trupie gatki, sezon pierwszy jest to tytuł skierowany raczej dla młodszego czytelnika, pomimo tej takiej makabrycznej trochę makabrycznej genezy tego tytułu. Mamy tutaj do czynienia z Adamem Murphy, to jest prezenter programu, który się nazywa Trupie Gadki. I on po prostu wykopuje zwłoki i przeprowadza z nimi wywiady i są to zwłoki znanych postaci typu chociażby e, Chinggis Khan, Joanna Dark, Albert Einstein, Mary Shelley, Juliusz Cezar, Kleopatra. E, i jest, jest fajny, fajna rozmowa z Henrykiem VIII i parę stron później jest rozmowa z sześcioma żonami Henryka VIII i to jest nam na naprawdę mega fajny pomysł I, i, i okazuje się, że ten pomysł też został e, przekuty w naprawdę w Fajne, zabawny, zabawną historyjkę, bo owszem mamy tutaj e, roz, niby ro, rozmowę dziennikarza z zombie, ale to jest wszystko z takim gigantycznym e, przemrużeniem oka, z dużą dawką dobrego humoru. Jest tu wiele żartów takich sytuacyjnych, e, rysunkowych. Naprawdę się dużo, dużo i często się śmiałem przy, przy, przy lekturze trupich gadek. A przede wszystkim też fajne w tym komiksie jest to, że można się dużo nauczyć o postaciach, dowiedzieć się nauczyć o postaciach, które się tutaj pojawiają. Niekoniecznie rzeczy, które pojawiają się nie wiem, w podręcznikach do historii, albo w ogóle mamy tutaj rozmowy z takimi postaciami, który, o których możecie się dowiedzieć pierwszy raz z tego komiksu, na przykład Anne Bonny najsłynniejsza kobieta, pirat to jest postać dla mnie, o której słyszałem pierwszy raz czytając trupie gadki no i okazało się, że, że jest to bardzo była to bardzo ciekawa postać większość tych rozmów trzyma naprawdę fajny poziom, to są jednostronnicowe takie shorty czasem są dłuższe rozmowy na przykład z Kleopatrą była, była dwustronicowa z tymi żonami Henryka VIII, również dwustronicowa. Jest, tu, jest to wszystko bardzo fajne, tempo czytania, tempo opowiadania historii jest, jest znakomite. Pojawiają się też zagadki, takie typu znajdź tam te zwłoki na, na obrazku, pojawiają się też takie całostronnicowe plansze, jak na przykład tutaj, e, z ciekawostkami dotyczącymi postaci, które wcześniej były rozmówcami e, e, Adama Murphy'ego. Adam Murphy też jest przy okazji twórcą po prostu tego komiksu i osadził siebie w roli prowadzącego tego ten talk show. E, Rysunkowo zdecydowanie widać, że jest to rzecz skierowana dla młodszego czytelnika. E, taka kartunowa kreska no i tak jak wspomniałem bardzo fajna bardzo zabawna rzecz okładkowa cena 34,90 skoro skoro jest problem z tym żeby sprzedać ten, ten tytuł to z pewnością jest on dostępny absolutnie wszędzie i moim zdaniem zdecydowanie warto dać mu szansę można się pośmiać można się dużo dowiedzieć można też dać to nie wiem, młodszemu rodzeństwu czy, czy potomstwu i myślę że spokojnie Spokojnie im też przypadnie do gustu. Trupie gadki sezon pierwszy, no ja ze swojej strony jak najbardziej polecam i oby, obyśmy doczekali sezon drugi w polskiej wersji językowej, ponieważ naprawdę z tych tytułów Planety Komiksów, z którymi dotąd miałem do czynienia, wydaje mi się, że to jest najlepsza rzecz, nawet lepsza od chłopaków, chociaż kompletnie z innej, z innej bajki. Więc tak, Trupie gadki polecam. Ja zawsze kibicuję wszystkiemu co jest humorystyczne, więc też, też polecam. Odnośnie pi y, piratów, a właściwie piratek, każesz tą chińską piratkę? Chingzi y, się nazywa? Nie. Polecam ci zapoznać bo była bardzo ciekawą postacią i dowodziła y, armię piratów, która składa się z 34 tysięcy osób. Spoko. I jako jedyna wygrała życie jak w piractwo, bo poszła y, do urzędu w y, Makao. I powiedziała, że już nie jest piratką, ale zatrzymuje wszystko, co zrabowała i nara. I on powiedział: No dobrze. <głos> to część. <głos> Więc jako jedyna chyba nie została zabita czy, czy coś takiego. Okay. Wracając do komiksików. kolejną rzeczą jest rzecz, po którą wysłałem Krzyśka na Pyrkonie, ażeby mi ją zakupił drogą kupna. I zakupił. I zakupił mi ją drogą kupna. Jest to zin autorstwa Anny Krztoń, Past Perfect. Pierwsza edycja w 2017 roku i pewną miłością do zinów zapałałem po złotych kurczakach, kiedy wydałem wszystkie moje pieniądze na ziny, które mogłem tam kupić i, i odkryłem mm, urok krótkich form, w których najważniejsza jest... Y nie jak w dużych firmach chęć, ni oczywiście nikogo nie winie, firmy istnieją po to, żeby zarabiać pieniądze, mhm. uh, tylko chęć opowiedzenia historii, więc jak tylko zauważyłem, że na Pyrkonie pojawi się ten zins, z jakże piękną okładką uh, autorstwa Dagmary, Kreski, uh, Cieślicy, um, zapragnąłem go mieć. No i masz. No i mam. Uh, I jestem bardzo, bardzo zadowolony uh, tutaj w tym zinie zebrane są e, historie, które autorka napisała do różnego rodzaju e, magazynów, antologii komiksowych itd. itd. I zostały spisane e, przez, znaczy by, były tworzone na przestrzeni 5 e, lat. I co ważne, na początku mamy spis historii, które są razem z datą publikacji i gdzie były publikowane, natomiast jak sama autorka we wstępie wspomina, są ułożone chronologicznie i przedstawiają e, y, pierwsze historie o jej rodzinie i dzieciństwie. I mamy tu cały, cały duży przekrój od miejsca, gdzie spędzała w, wakacje. Bardzo się różnią też graficznie te historię. Moją, e, moją ulubioną, jeśli chodzi o Kreskę, zdecydowanie e, są e, Kozakowice. E, kreska mi trochę przypomina taki zmodyfikowany linoryt, a zawsze byłem wielkim fanem e, linorytów. E, studnia, bardzo ciekawa historia. E, natomiast im dalej w las, tym bardziej e, staje się to wszystko dla mnie ciekawe, bardzo rozbawił mnie poradnik tego jak śpi się w pociągu. Ogólnie bardzo Wam polecam myśl, oprócz Pyrkonu i pewnie wszystkich stoisk, gdzie autorka będzie obecna, warto się skontaktować e, przez e, Facebooka. E, adres to są komik znaczy adres to komiksy krztoniowe na Facebooku, zresztą będzie zlinkowany w naszym opisie. E, bardzo fajne historie, bardzo fajnie narysowane Trzeba wspierać też polskich twórców, mm -hmm. zwłaszcza z inowych, bo później będzie płacz, że, że nie da się dostać, a, a ktoś mówił, że fajne. Na przykład ja mówiłem, że fajne. <grym> a, więc przekonajcie się, ile to kosztowało? 14 zł. 14 zł. No jak za darmo. Dokładnie. Trzeba było wszystkie kupić. Nie, <głos> trzeba, by, trzeba było mi zrobić najpierw przelew. No, dobra, jest, jest, jest to dobry argument. Mam napisane 34 na 102, więc domyślam się, że były 102 egzemplarze. Całkiem możliwe. To w takim razie śpieszcie się kupować, bo z inne szybko odchodzą. Może będzie jakiś dodruk. Może będzie jakiś dodruk, jest w sumie napisane, że to jest pi pi pierwszy nakład. Szczerze polecam. Warto się też zapoznać y, z innymi pracami autorki. Sprawdźcie koniecznie jej Facebooka na komiksy czytaniowe. Ode z, mnie. Zróbmy tak, żeby, Duży żeby, żeby do dróg był. I zróbmy tak, żeby był do dróg. Okej. Okay. Y, natomiast ja sięgam teraz po komiks, który ma bąbla na okładce. Gdzie ma bąbla na okładce? O, tutaj widzisz. Na zagię, no rzeczywiście. No, tak. Oj, oj, oj. Jejku, jejku. Dwa na dziesięć. Będę reklamował, nie lubię. Nie, no żartu. Wstrząs. Wydawnictwo Fantasmagorie. Kupcie Żółwie. Kupcie Żółwie. Ej, właśnie. No, jest właśnie. końcówka, nie? Kupcie. E, jutro, nie? Jest ostatni. No. Jutro jest ostatni dzień zamawiania Żółwi. I z tego, co mi wiadomo, 400 400. 400, 400 a do 500 jeszcze trochę daleko. Znaczy, powiem szczerze, ja nie wierzę w to, że. Ta setka się znajdzie w ciągu najbliższych 24 godzin, ale oby, oby jak najwięcej po prostu. Ale no i tak wychodzą, nie? Tak, tak, tak czy i tak się ukożą. Ehm, natomiast wstrząs. Ehm, ja się dziwię, że te, te wszystkie wiesz, e, biznesowe cwaniaki nie kupiły po 5 sztuk, żeby później sprzedać za 600 zł. A może, a może właśnie idziemy w smutne scenariusze, może zamówili. Tylko, że tych trzy osoby, trzy ustali, osoby zamówiły 400 złotych, 400 sztuk, natomiast wstrząs, wstrząs, antologia komiksu grozy z dużą ilością ciekawych twórców, z których część powinna być Wam znana, chociażby Ben Templesmith, chociażby Shaun Tan. Jest tych opowieści tutaj całkiem dużo, ale już okładka mnie kupiła. Okładka jest po prostu masakry, masakrycznie dobra, gdzie mamy dwójkę najprawdopodobniej dzieci chowających się przed gigantycznym królikiem, którego już, już samo oko pokazuje, że mamy do czynienia z psychopatą, z morderczym królikiem. W środku morderczych królików akurat nie ma, ale za to mamy kilkanaście dłuższych bądź krótszych historii. Najdłuższa z nich to jest ukryte autorstwa Bobiego N. I to jest, e, wydaje mi się, no przynajmniej t, t, takie odniosłem wrażenie, że jedna z najlepszych też e, historii mm, zawartych w wstrząsie, no wstrząs generalnie jak to antologia. E, Dużo historii oznacza też różny poziom i niektóre z nich przypadną Wam do gustu, niektóre z nich raczej Wam się nie spodobają. Jest tutaj też sporo takich jednoplanszówek, jedno chociażby lekcje moralności właśnie autorstwa Szontana, których tutaj jest raz, dwa, trzy, trzy, trzy sztuki, to są wszystko jednoplanszówki. Generalnie historie są oparte na tym, żeby wywołać u czytelnika nie tyle poczucie lęku, co trochę refleksji nad, nad człowieczeństwem, nad spojrzeniem trochę z innej strony na mroczne zakamarki naszych dusz. I moim zdaniem to się całkiem fajnie udało. Te historie, które najbardziej przypadły mi do gustu, właśnie świetnie, świetnie sobie dały radę z, z postawionym tematem graficznie jest to naprawdę bardzo zróżnicowana antologia, mamy tutaj zarówno historie zilustrowane powiedzmy tak bardzo realistycznie jak na przykład Thorn z rysunkami Nicoli Scott ale mamy też historie w których postawiono na taką bardziej kartunową kreskę jak na przykład w wykonaniu Sky Ogdena w historii pułapka na Ducha z Damon Street, jest to całkiem fajna pozycja, nie miałem wobec niej jakichś szczególnie wielkich oczekiwań, a okazała się być naprawdę ciekawym, ciekawym komiksem. Fantasmagoria, no może nie zrobiło to na mnie takiego wrażenia jak Rachel Rising. Ale to wciąż jest bardzo fajna historia, troszkę byłem zawiedziony tym, że udział w, we wstrząsie Bena Tempelsmitha, którego, bardzo, którego twórczość bardzo lubię, tak naprawdę ograniczyła się do jednego obrazka, który jest po prostu okay. okładką, prawdopodobnie okładką z wydania zeszytowego graficznie bardzo fajna rzecz scenariuszowo jak już wspomniałem zróżnicowana ponieważ no, niektóre historie lepsze niektóre historie gorsze ale generalnie podsumowując jest to bardzo fajna pozycja tych komiksów takich stricte komiksów grozy na naszym rynku też jeszcze troszeczkę brakuje wstrząs jest wydaje mi się takim całkiem fajnym przetarciem nie, nie sądziłbym żeby, żebyśmy wkrótce doczekali się nie wiem z Swamp Thinga, czy coś w ten desen, więc takie, takie rodzyneczki też są bardzo fajne. E, zwłaszcza, że jest tutaj dużo autorów, których możecie nie kojarzyć i e, dzięki wstrząsowi się z nimi zapoznać. E, wydawnictwo Fantasmagorie też e, kolejny raz opublikowało e, komiks bardzo ładnie, tutaj jest twarda okładka. Podoba mi się jak komiks ma taką, taki półokrągły grzbiet, to, to jest rzadkość u nas, a zarówno w Rachel Rising jak i we Wstrząsie to, to, to się pojawia. E, Cena okładkowa 55 zł, komiks jest czarno-biały, o tym trzeba wspomnieć, że oprócz tej fenomenalnej okładki cała reszta jest czarno-biała. Właśnie na przykładzie tej końcowej galerii może troszeczkę widać, że no nie, nie do końca, chociażby to właśnie te, te, te, ta galeria końcowa mogłaby być kolorowa, bo no, no zobacz, sam tutaj te, ten, ta ilustracja... Jest raczej nieczytelna by bez kolorów, mm -hmm. tak, tak mi się wydaje, no ale to jest tylko taki ma mały minusik, sam wstrząs jako taki polecam, chociażby dla rewelacyjnej okładki i bardzo fajnej początkowej historii, ale myślę, że znajdziecie także tutaj więcej powodów, żeby sięgnąć, żeby no, może nie tyle sięgnąć, ale żeby nie żałować zakupu. Tak jak wspomniałem, cena okładkowa 55 zł na stronie wydawnictwa Fantasmagorie, z tego co widziałem, coś około 40 zł. Jeszcze chyba był jakiś zestaw Rachel Rising i, i wstrząs oraz. Więc tym, tym bardziej warto dać szansę. Fantasmagorie to jest drugi, drugi tytuł tego wydawnictwa w Polsce. Zaczęło z wysokiego C, teraz jest. No może nie aż tak dobrze, ale też jest cał, całkiem fajny tytuł. Myślę, że warto dać mu szansę. I kupcie żółwie. I kupcie żółwie, macie jeszcze 24 godziny niecałe. Dokładnie. No i co, no na dzisiaj, na dzisiaj to będzie wszystko. Dzisiaj taki troszeczkę dłuższy odcinek. No więc co, Konkursik jeszcze. Gdzieś w trakcie tegoż epizodu pojawia się pytanie konkursowe, na które jeśli odpowiecie poprawnie, to weźmiecie udział w losowaniu jednego z trzech zestawów podpisanych przez Kasię Niemczyk, trzech numerów Mockingbird. I to jest numer pierwszy, drugi i bodajże, e, bodajże który? Szósty. E, no nie, nie pytajcie, dlaczego akurat taki zestaw, prostu, e, Bo tak. Ta, no bo tak, nie ma nie, nie marujcie, jest fajnie. Więc, więc, <śm> więc, <śm> więc pytanie konkursowe jest gdzieś tam w odcinku, bardzo ładnie prosimy w komentarzach nie podawać gdzie dokładnie, bo będzie kara. I tym w formie raz... kary zostajecie wydupceni z konkursu. Dokładnie tak. I żeby nie było wątpliwości tym razem nie jest kto pierwszy ten lepszy tylko po prostu odpowiadajcie mailowo na, na pytanie, które jest gdzieś w odcinku. Adres mailowy kadracifo.małpardziemail.com i w kolejnym odcinku pozna, poznacie, znaczy po, powiemy kto wygrał. Dokładnie. No i cóż. I dziękujemy za uwagę. To by było na tyle w tym troszeczkę dłuższym niż zazwyczaj odcinku. Słyszymy się za dwa tygodnie. Tak, dajcie znać, czy taka długość Wam odpowiada, a my się, a my się zastanowimy, co z tym zrobić dalej. Więc, do, do usłyszenia za dwa tygodnie. Czołem. Cześć.